Witamy bardzo serdecznie w 25. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę prowadził, czyli Krystian, jest ze mną Rafał. Cześć, witam. I jest z nami gość w sumie specjalny, niespecjalny, Michał Wiśniewski. Cześć wszystkim. No, który już był parę razy z nami, więc powinniście go dobrze znać. Dobra, dzisiaj mamy 25. odcinek, to w sumie 1,4 do setki, taka ćwiartka w sumie całkiem niezły wynik. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o grach na podstawie filmów. Wiadomo, że wyszło parę fajnych filmów i wiadomo, że, że czasami jest to tak, że twórcy chcą jeszcze dodatkowo na, to, na tym zarobić, więc sprzedają prawa do swoich filmów twórcom gier. No i te gry, wiemy, są różne. Dzisiaj sobie właśnie na ten temat trochę powiemy. Podamy wam parę przykładów tych gier. No i wspólnie będziemy rozmawiać na ten temat i w sumie zaczniemy taką małą, e, tak, taki mały, że tak powiem dział, e, który zaczniemy w ogóle dzisiaj pierwszym takim odcinkiem gry na podstawie filmów, ale mamy jeszcze przygotowane dla Was na za tydzień gry na, na podstawie komiksów i jeszcze będziemy rozmawiać w drugą stronę, czyli filmy e, na podstawie gier. To będziemy sobie mówić w kolejnych tygodniach. Dzisiaj skupimy się na grach na podstawie filmów. Dobra, więc to tyle na początek idziemy z wiadomościami i może Rafał zacznie. Ode mnie, ode mnie. Dobra. Słuchajcie, to chciałbym wam powiedzieć może na dzień dobry o takiej ciekawostce, że wypuszczona została gra fabularna Stalker. I to jest ciekawostka, dlatego że produkcja nad tą grą zaczęła się dobre 20 lat temu, bo to był rok 95-96. Wtedy niestety została ona przerwana, ja tu nie będę się powoływał na nazwiska tych autorów i tak dalej, niemniej jednak bazując na tych oryginalnych materiałach z tamtych lat przygotowanych, zostało to ukończone i wypuszczone w postaci no, darmowej. Darmowy dostęp bezpośrednio do pobrania możecie sobie pobrać paczkę zip, wrzucimy w zasadzie link nawet pod odcinkiem. Paczka zawiera podręcznik, paczka zawiera zestaw kart specjalnych do wydrukowania i wycięcia i karty postaci. I nie wiem czy graliście kiedykolwiek w takie gry fabularne, ale ogólnie polega to na tym, że jest ktoś, kto kto obsługując ten podręcznik jest tam mistrzem gry tak i tak sobie można można siedzieć i rozgrywać takiego RPG-a po prostu na żywo w jakiś sposób, tak, opierając się tam o, o, o karteczki, podręcznik, karty itd. i tak dalej. I Fajnie, fajnie, że coś takiego się pojawiło, bo jest to licencjonowany produkt, a poszedł i wydany został za darmo. Wiadomo, że tego typu rzeczy i tego typu, tego typu różnego rodzaju materiały można yy, dostać, pościągać sobie, tam korzystać z różnych marek, no ale tu jest jakby to w pełni oficjalne, tak, i ktoś postanowił jednak, żeby to się nie kurzyło na półce. Yy, przełamali korporacyjny monopol i, i to wypuścili no i to wydaje mi się, że jest yy, całkiem fajna rzecz ja jeszcze nie miałem okazji tego obadać na żywo, ale wydaje mi się, że to kiedyś sobie na jakiejś posiadówce yy, zrobimy Więc... e, czy przeglądałeś jak duży będzie ten podręcznik jak duży jest ten podręcznik? Nie przeglądałem, jeszcze tego nie ściągnąłem, yy, natomiast, no, prace trwały, wiesz, dosyć sporo nad tą grą i, i teraz ona została, wiesz, ukończona. Wydaje mi się, że to dosyć, dosyć jednak yy, nie jest, nie jest jakby potraktowane po macoszemu, nie? No tak, tak, tak. Znaczy, w ogóle fajny pomysł, bo świat Stalkera to ten, jest ten Czarnobyl taki, tak, prawda? to, I to wszystko rzecz. po wybuchu, to, to może być ciekawe faktycznie. No, ja dużo w tą grę nie pograłem, to była głównie pc gra, więc mi ominęła. Nie, ale świat, ale świat jest fajny, bo on się wiesz, nie powtarza nigdzie, nie? To nie jest tam, że elfy, krasnoludy, wszędzie to samo i tak dalej, mhm. tylko to tylko masz jakby taką e, mechanikę i motywy, które powiedzmy, no wydaje mi się ciężko powtórzyć w jakiejś e, innej, e, w innym świecie, nazwijmy to, w, innej, w innych okolicznościach, więc na, mhm. pewno, na pewno dużo ciekawych zaskoczeń ma, ma przygotowana. No tak, ten podręcznik jest pewnie po angielsku, prawda? Polskiej wersji się raczej nie doczekamy. Eee, oj, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest po polsku. Tak? To, to robią taki podręcznik, w sumie wypuszczałem go za darmo, robią taki świat i jeszcze, jeszcze tłumaczą? Myślisz? Eee, powiem Ci szczerze, że o wiele lepiej byłoby, gdybym to zdążył wcześniej pobrać, ale wszystko, co tutaj widzę, to jest po polsku. Eee, i, I jakby tekst gry jest objęty licencją Creative Commons. Kurczę, nie wiem, nie wiem, powinienem to sprawdzić, ale wydaje mi się, że to jest wszystko po polsku. Mhm. Postaram się dobra, to więc, sprawdzić Dobra, więc jeżeli zamieścimy... Podesziesz tego linka, skąd to brałeś, mhm. ja zamieszczę pod odcinkiem, więc wszyscy będą mogli sobie sprawdzić. Słuchajcie, no jeżeli gracie jeszcze w takie RPG z mistrzem gry i tak dalej... To chyba możemy to polecić, świat wydaje się fajny, ja jeszcze pamiętam kiedyś jak grałem w D&D, trzecią edycję miałem trzy różne książki, jedna to tylko bestiariusz, druga to zasady, trzecia to tam dodatkowe rzeczy, czy czary, o oh Boże i powiem, powiem, powiem że to że było dużo do ogarnięcia, mam nadzieję, że ten system będzie jakiś tam łatwiejszy, bardziej przyjazny. Wszystko jest po polsku, no, sorry, że się wtrącam, ale z no, 50, no to, to super, 50 mega zajmuje podręcznik ściągnąłem go i to jest polska produkcja autorzy podręcznika Łukasz M. Pogoda, Mateusz Tomczyk z komiksami, z ilustracjami oryginalnymi i tak dalej, i to jest to polskie wydanie być... i cały podręcznik w ogóle graficznie wygląda świetnie jest wiesz, teraz go na szybko klatkuje, jest, jest wiesz zawiera sporo stron komiksu przed wyjaśnieniem takiego właśnie wdrażającego wszystko jest po polsku, świetna sprawa a masz, to możesz zobaczyć, ile, ile strona ma ten podręcznik? Jasne, zaraz, zaraz przewinę. Jestem ciekaw, czy nie ma możliwości kupienia Ka tego. Karty są, nie, no to jest darmowe udostępnione. Nie, no tak, Zdecydowali ale się tak wydać, być... no bo nie mieli wydawcy i po prostu w ten sposób Aha. zdecydowali się to wydać. Nic, nie było mowy o tym, żeby, żeby to było gdzieś tam, wiesz puszczone do sprzedaży, no może jeżeli będzie dużo pobrań, to zdecydują się wydać jakąś wersję, wiesz, na wysokiej jakości papierze i tak dalej natomiast, yy, słuchaj strony są jako takie nie ponumerowane, nie, jest 309 stron to jest ogromna ilość no, 300, 300. No, no, to nie, no to 300 to, to tak w porządku, więc pewnie no. trochę tam rzeczy jest ciekawych. Jest, jest e... dużo i dużo grafik, dużo obrazków, tak jak teraz przeglądam. No tutaj trzeba się na pewno w tym ogarniać i mieć doświadczenie, tak, żeby tak. być mistrzem gry w czymś takim. No i przede wszystkim trzeba trochę osób, bo w dwie osoby to nie ma. W to, co no w dwie nie, to jest dobre, wydaje mi się. Ja pamiętam, że graliśmy w coś takiego zawsze na podróżach autokarowych, yy, jakiś wielogodzinnych do zakopanego, czy, czy coś w tym stylu. Takie właśnie 6-7 godzin podróży w autokarze w sam raz na tył autokaru. Świetna sprawa. Mm -hmm. No więc ta, tak czy siak polecamy Wam Stalkera RPG, możecie sobie zobaczyć, damy jakiś gośnika, dobra to ja powiem tylko tak szybko o Sleeping Dogu, graliście w ogóle w Sleeping Doga? Ja nie. Ja, ja. tak, ja Jak dawam? Podoba, Jak? Podobał Ci się? No moim zdaniem całkiem niezły, takie bardziej japońskie GTA nie? i z większą ilością bicia się, a, a z mniejszą ilością strzelania. Zresztą tak, ten tak. model strzelania nie był specjalnie jakiś tam no, wysmakowany. Tak. Ja, ja sobie zawsze twierdzę, że to taka e, połączenie gita i jakuzy No tak, tak, można, można by tak to nazwać. No, e, to nie wiem czy wiecie, teraz właśnie jest w sumie nazwałbym ją zajebistą promocją na PS4. Otóż ten tytuł jest za 49 zł. O, więc jest e, remasterowany. Więc e, słuchajcie, jeżeli, jeżeli no, przeaczymy trochę na teri, master i tak dalej i tak dalej, że to, że to taka, że to jest dosyć słabe. E, Sleeping Dogs w ogóle wyszło e, w plusie na PS3 bodajże ponad rok temu. E, nawet chyba w, nie w te wakacje, co były tylko jeszcze poprzednie. E, pamiętam, że ogrywałem ten tytuł, bardzo mi się podobał. Był bardzo fajny, więc jeżeli nie mieliście w ogóle styczności ze Sleepy Dogsami, to wejdźcie sobie na Stora na, i macie PlayStation 4, weź, weźcie sobie na Stora, macie za 49 zł, więc no tanie gier chyba na tą konsolę nigdy nie będzie. A ta gra naprawdę jest w porządku. Może ten remaster dużo nie zmienia, ale, ale sama gra je, jest w porządku, ma rewelacyjną ścieżkę dźwiękową. Znaczy może więc... tak, jeśli ktoś nie grał na trójce, nie miał okazji przynajmniej pograć na przykład z plusa czy coś, czy, coś, czy coś to do tej pory ominęło, no to no, moim no zdaniem tak. warto sprawić na czwórce, że no, tak. grafika jest tam poprawiona i chyba tam wszystkie dodatki, nie? wszystkiego? Tak, tak, tak, No to, to standardowo. Wszystko no właśnie. to, co było, jest... jest tym. No tam parę dodatków jest. Tak czy siak e, najlepsza stacja radiowa Roadrunner, e, super. Więc polecam Wam, bo, e, bo to jest w miarę tani tytuł, wiadomo otwarty świat, więc dużo rzeczy do zrobienia, 49 zł to super, dla mnie super. E, dobra, więc to tyle chciałem Wam powiedzieć po prostu o takiej promocji. Ona będzie jeszcze cały czas, jak będziecie słuchać tego podcastu. No i, yy, Rafale, co tam jeszcze masz? No słuchajcie, myślę, że warto parę słów powiedzieć o Intel Extreme Masters tegorocznym 2015, które się odbyło w Katowicach i w zasadzie dopiero, <laughs> dobra, dobra. i w zasadzie dopiero co się skończyło. Yy, wiemy już, wiemy już na chwilę obecną, że yy, nasi faworyci, czyli, czyli Virtus Pro, zeszłoroczni mistrzowie, yy, niestety w półfinale odpadli. Był, był dosyć przede wszystkim początek emocjonujący, yy, ponieważ, yy, no pierwsza runda była wyrównana, w drugiej trochę im się tam noga, noga omównęła, jakieś tam drobne punkty o jeden czy dwa punkty przegrali, no i w trzeciej już Yy, przestało, przestało im jakby wychodzić, no więc nie obronili tytułu zeszłorocznego, ale, ale wiadomo, że tu nie chodziło tylko i wyłącznie o ich zwycięstwo, ponieważ bardzo dużo jest informacji na temat tej całej imprezy i powiem szczerze, że po zeszłorocznych informacjach to, to nie traktowałem tej imprezy poważnie i o ile, o ile miałem ochotę się wybrać na, yy, na PGA, bo wiem, że tam jest poziom wysoki, no to jednak yy, tego yy, interesują. Ja co, co, co, co, co powiedziałeś o PGA, że wysoki poziom? No wysoki Serio? poziom jak na to, co jest w Polsce realizowane. Ja nie porównuję do tego, co jest za granicą, ale jeżeli chodzi o to, żeby coś na miejscu zobaczyć, nie wyruszając za granicę, no, no to To, to, tak, to, to, to może, może bym się zgodził. No w ale tym kontekście. Szału, <laughs> tak. szału nie ma. No W tym kontekście. Natomiast yy, no tutaj druga impreza za w zasadzie chyba największa z tego, co mi wiadomo, tak, wyrasta i w tym roku no, zewsząd dochodzą informacje, że jednak o wiele y, poważniej, o wiele lepiej podeszli do jej organizacji. Tutaj kilka ciekawostek Wam powiem. Przede wszystkim no, był wykorzystany, oprócz samego spotka katowickiego, y, arena konferencyjna, budynek konferencyjny, który tam w zasadzie dopiero na koniec roku został oddany do użytku, więc y, mieli o wiele więcej miejsca i lepiej te strefy rozplanowali więc na pewno nie było takiego tłoku i ścisku, jak na jakie były narzekania w zeszłym roku. Natomiast podoba mi się to, bo znacie oczywiście mój zapał do wszelkich nowinek technologicznych i wykorzystywania tego, co, co one oferują gdzieś tam w codziennym życiu. Słuchajcie, weszła przed, tymi, przed tą imprezą oficjalna aplikacja, specjalnie wypuszczona na Androida i, i iOS-a, oczywiście bez Windows Phona. Weszła aplikacja, która bardzo wspomagała, jakby w wizytę powiedzmy, znaczy nie tylko wizytę, no bo można było z niej korzystać również ci, którzy, którzy się nie wybrali na, na tą imprezę. Zawierała pewien plan, pełen plan imprezy, zawierała mapy, zawierała pewien rodzaj gry, gdzie, gdzie po prostu będąc w okolicy, będąc w Katowicach, można było jakby logować się w poszczególnych punktach wskazywanych przez aplikację po to, żeby tam zbierać jakieś punkty, które można potem na jakieś gadżety czy nagrody było wymieniać jest to też taka ciekawa, jakaś ciekawy dodatek w tej aplikacji no i na bieżąco były tabele wyników na bieżąco informacje o wszystkich zespołach w podziale na kategorie czy ktoś chciał StarCrafta czy ktoś chciał yy, inne inne jakieś kategorie prawda tych, tych zawodów sobie oglądać no bo nie zapominajmy, że te zawody yy, e-sportowe są, są jakby motywem przewodnim całego tego yy, przedsięwzięcia jakim jest Intel Xtreme Masters no i to mi się podoba, wiecie, bo że, że takie aplikacje powstają i że nawet tutaj na imprezę powiedzmy tego rozmiaru, tak, na rodzimym rynku, można, można coś takiego już spotkać i no o wiele na pewno to przyjemniejsze jest korzystanie, zwłaszcza, że no raczej mało kto się porusza, yy, znaczy pomijam prasę oczywiście, tak, yy, po takim na przykład miejscu jako po czymś, co znano, bo umówmy się, otwierają nowy obiekt albo ktoś jest pierwszy raz w i, i wiecie, ogarnąć trzeba wszystko, co tam jest na miejscu, no to... ja byłem w spotku kiedyś na jednej imprezie i z dobre dwie godziny mi zajęło, zanim w ogóle się zorientowałem, co gdzie jest i wiedziałem, jak trafić do toalety, ale bo w ogóle coś pójść kupić do jedzenia. Nie? Ja, ja tylko chciałem dodać, że ta polska drużyna tego Counter-Strike'a. Virtus Pro, tak. <coughs> Virtus Pro właśnie oni przegrali z tymi F, F, Fnatic. Tutaj wyczytałem, że Fnatic, ale oni wygrali wszystko, więc no myślę, że jeżeli się przegrywa i z najlepszymi, no to, no to w sumie można przegrać, tak. Eee, przegraliśmy z mistrzami świata aktualnymi w Counter-Strike. Ale to więc... czemu nie mogliśmy wygrać? Zawsze Wygra... to lepiej nie. No, już w zeszłym roku. Polak by zawsze chciał od razu ciągnąć eee. 10 razy. Eee, gorszy dzień, wiesz, no to, to, to są różne jakieś tam sytuacje, no, prawda? Nie wiem. Nie no jasne. Ale, no, ale, ale no... fajnie byłoby wygrać, jakby no, nie tak. patrzeć. Tak, ja akurat Counter-Strike nie śledzę w. Bo, bo nie ma tego na, na, na konsolach może gdyby był na konsolach sobie Wypraszam to byłem... sobie jest Global Offensive ale z tego co wiem na, na amerykańskim PS Torze to raz to pamiętam że mm -hmm. był to e... pamiętam że też był jakiś no. no ale to na PS3 jak coś no tak. i na, I na Xboxie chyba z... tak ale nie, nie ma nic związanego z turniejami tak mi się wydaje no raczej nie no bo to no. Mało, mało kto organizuje turnieje na padzie w, w strzelanki tak e, nie no E, tak, masz rację zbyt dużo tego nie ma, no nie, nie nie ma bo akurat to organizują na apadzie, ale nie w strzelanki masz rację, e, no więc w sumie jakieś tam wie, wielkie no szkoda, szkoda, że się nie udało tym razem, ale ale ale jak wygrywać to tylko, jak przegrywać to tylko z najlepszymi, więc tym razem przegrali z, z najlepszymi e, no, myślicie, że ta impreza za rok będzie znowu w Polsce? Myślę, że będzie i myślę, że jeżeli będzie, to chętnie by się na nią wybrał, wiesz, bo po zeszłorocznych relacjach najróżniejszych, a sporo gdzieś tam ich przeczytałem i obejrzałem, to przede wszystkim napotykałem na ciepłe głosy związane z tym, że jednak ten zawody e sportu, wiesz, naprawdę jakoś tam poruszają publikę i wiesz, czuć, czuć powiedzmy, yy, będąc na trybunach, że, no, że tam jest, wiesz, takie. Boże, że są kibice, tak? że, że to traktujemy jako, jako, faktyczne, no tak. jako faktyczny sport, że jest ta atmosfera jakaś rywalizacji, że, że, że to nie tylko, że siedzi po cichu 200 osób czy tam 5 tysięcy i się patrzy w ekran, tak jak można by to sobie wyobrazić, tylko że faktycznie tam się coś dzieje. No ale cała strona organizacyjna wtedy mocno kulała tak i nie do końca miałem ochotę wiesz w tym roku na siłę planować wyjazd, tym bardziej, że mi trochę termin nie pasował po to, żeby się gdzieś tam męczyć tylko i, i powiedzmy w bólach poczuć tą atmosferę. A teraz jeżeli od tej strony potrafili to zorganizować o wiele lepiej, no to, to za rok myślę, że nie będzie gorzej i na pewno bym spróbował. Mhm. E, no, w, w sumie okej. Okay. Dobra, więc ten temacik możemy zamknąć. Ja jeszcze na chwilę chciałem trochę trochę powkurzać Rafała i coś powiedzieć ciekawego. E, Rafale, bo ty interesujesz się ostromotoryzacją. Trochę, tak, na pewno. Tak. E, czy oglądasz Top gira może? Oglądam. A słyszałeś co się ostatnio stało z Clarksonem bodajże? A, słyszałem wiele rzeczy o tym, co się mogło z nim stać. no Przede wszystkim, że został zawieszony. Natomiast... Yy... Zwróć uwagę, zanim cokolwiek powiesz dalej, że nie padła żadna jeszcze oficjalna informacja, oficjalne wytłumaczenie tego wszystkiego, natomiast natknąłem się na co najmniej 10 różnych teorii yy, mm -hmm. mówiące o tym, co mogło być, jak mogło być i tak dalej. Słyszałem już, że pobił kogoś, słyszałem już, że się pokłócił z producentem, bo producent mu zakazał bojkotowanie autobusów, rowerów i, i buspasów i tak dalej, yy, czy jakieś inne rzeczy i wiele, wiele, wiele innych. I powiem Ci szczerze, że to jest też bardzo dobra akcja marketingowa. Tak, ale y, ja chciałem, się, y, chciałem y, po prostu zwrócić na coś innego uwagę, y, czy dajmy na... bo Z tego co wiem to teraz chyba nie wiem czy dzisiaj czy wczoraj miał być już trzeci odcinek, eee, trzeci odcinek którego nie ma, eee, bo, bo ten program na razie stoi i nie ma żadnych odcinków. Eee, bo był sezon 20 jest... bodajże teraz drugi publikowany. Tak? tak, tak, tak i teraz jest ta przerwa, prawda, bo tam coś się dzieje i mhm. nie wiadomo co z tym będzie. Ja mam do Ciebie pytanie czy Top Gear bez Clarksona to będzie o, Top oczywiście, Gear? Oczywiście, że nie bez któregokolwiek z prowadzących to nie będzie Top gear. I, i w ogóle przypomnij sobie co było parę lat temu jak jeżeli byłeś oczywiście, śledziłeś na bieżąco co się działo jak miał Richard Hammond wypadek, przecież no Mhm, tak, Wiesz, tak, to, tak, to jest coś takiego, było, tak, że każdy z nich to tworzy No i możecie sobie obejrzeć mnóstwo programów, bo są wersje amerykańskie, są wersje australijskie, nawet nasz automaniak polski, gdzie też jest trzech prowadzących i robią różne durne testy, naprawdę beznadziejne, głupie i po prostu nic nie wnoszące, silą się na jakiś sztuczny humor nikomu nie udaje się to w ten sposób po prostu zrobić co im i tego, tego się nie da skopiować no, pewnych dobrych rzeczy no. się nie da skopiować, więc bez klakcona to po prostu dalej nie pójdzie no, prędzej, prędzej jest szansa, że oni we trzech pójdą i pod inną marką nakręcą coś nowego, tak jak, tak jak kiedy dwóch i pół straciło Charlie Sheena i, i to też już nie jest dobry serial i przecież nikt nie powie inaczej mm. natomiast z Charlie'em Sheenem inny serial, który zaczął być wtedy produkowany, moim zdaniem jest na świetny. Więc to jest ta sama zasada. O, to może mi tytuł tego serialu, bo sumie... Co leci, leci dosyć, te wszystkie świeże sezony lecą na Comedy Central i ten polski tytuł, polskie tłumaczenie to jest Jeden Gniewny Charlie. Natomiast o, to jest o, trochę, trochę takie chybione tłumaczenie, tak? Bo to jest. No, angry... jak to polskie tłumaczenie. Dokładnie, jak, jak to polskie, polskie tłumaczenie? tłumaczenie, bo od tych dwóch i pół jakby wyszli, żeby to się kojarzyło, że to jest od dwóch pół jakiś spin-off. Natomiast chodzi, krótko mówiąc, o tytuł Angry Management po angielsku. On jest tam psycho, psychoterapeutą do radzenia sobie z gniewem. No i całkiem fajnie mu to wychodzi. Dobra, więc ja tylko chciałem o tym Clarksonie tak, tak słabo, bo wiem, że na pewno znasz sytuację. Z tego, co wiem, to tam ponad pół miliarda ludzi to ogląda i nie ma już parę odcinków i wiem, że BBC jest strasznie stratne na tym. Pękną, no, ale no, pęknął, ale szans, to jest. Tak, tak, tak. tak. No, ja myślę po prostu, że Clarkson zawsze był taki dosyć kontrowersyjny, ale przez to też oglądają ten, ten program. No i cóż, no, za dużo sobie pozwala, ale, ale takiej osobie no niestety to wy będzie wychodziło na słuch. Ale fajnie wychodzi, powiem Ci, śledzenie na przykład teraz Twittera, bo bo Clarksona można na Twitterze śledzić właśnie jako jeden z tych profili, który yy, faktycznie jest ciekawy o tyle, że wrzuca czasami jakieś śmieszne teksty yy, i wrzucił ostatnio paczkę sneakersów. Takie pudełko, wiesz, tam mm -hmm. chyba ze 20 batonów, które dostał tam od kogoś, wiesz, przesłane w prezencie i było podpisane coś tam Jeremy, że zjedz Nikersa bo inaczej nie jesteś sobą, nie? Jak jesteś głodny. No tak. Się nie do tej e... E, no tak. E, dobra, to, to tyle chciałem o tym Top girze, więc zobaczymy e, co będzie z Top Gearem dalej. E, I teraz e, Michał chciałby powiedzieć jeszcze coś na zakończenie. Tak, otóż jakiś czas temu dostałem taką takiego dość ciekawego newsa od mojej znajomej, która się tak ciut zajmuje cosplayem, ponieważ na jednej ze stron internetowych, to możemy Wam podesłać prawdopodobnie na, w rozpisce naszej na, na, na, pod, pod podcastem, jest informacja, że są bardzo zagrożone cyskowate cosplaye i cycate jako hostescy na eventach jak właśnie na przykład IEM o którym tutaj Rafał wspominał, czy E3, Gamescom, PAX i tak dalej, i tak dalej. Niby tutaj są jakieś tłumaczenia, że no, nie chcą propagować seksu i tak dalej. Ale no nie oszukujmy się, że e, nie wiem, jak, jak się tam zaopatrujecie na, na cosplay, oczywiście ja tam nie mam nic przeciwko e, ładnym kobietom w skąpych strojach, e, no bo jakby inaczej. E, Wiesz, to jest ale... wina gier komputerowych, bo gdyby w grach nie było e, takich bohaterek w takich strojach, to nie byłoby też takich cosplayów. Znaczy z jednej strony tak, ale czasem są aż przesadzone, no nie oszukujmy się. Tak. Są, są. Ale wiecie co, ale teraz no. tak, jak oni chcą to rozwiązać? Czy to ma być zakaz wstępu? I też umówmy się, te cosplayerzy czy cosplayerki w dużej mierze to nie są wcale, wiesz, z wystawców. Owszem, też, ale, ale jednak... To jest właśnie osób, które się tym zajmują, często okazja do pokazania się, tak samo było na IEM-ie yy, i można można wiele znaleźć fotorelacji, które za, tylko jakby wiążą się ze zdjęciami yy, przebywających tam podczas tych yy, tej imprezy cosplayerek i cosplayerów. I, i co, zabronią wejścia ludziom, którzy będą się tak przebierali? To jest trochę bez sensu. To jest, wiesz, nieodłączny element, no bo... bo ja wiem właśnie, też Porówna... mnie to trochę dziwi, porównajmy, no bo... Porównajmy tą kwestię choćby do targów motoryzacyjnych. Tam również są hostessy na każdym możliwym stanowisku i są zawsze traktowane jako nieodłączny element targów motoryzacyjnych. Pytanie po co? Jaki to ma związek z motoryzacją? Może no właśnie, też się, się grawie, bo wyłącznie... jedni, zdo... jedni tak słyszałem, że zrobili taką wystawę, tak nie wiem, gdzieś widziałem na jakichś zdjęciach, że wzięli tak bo jestem przeciętne nawet czasami brzydkie laski. Ubrali je w zwykłe t-shirty i na t-shirtach było, nie potrzebujemy ładnych kobiet, żeby promować nasze samochody. Ha. No to uwłaczające trochę. Trochę tak, ale wiesz, jednak jest jakiś chwyt, nie? Nie, no Słuchajcie, ja sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie tego nie wyobrażam, tutaj y, przejrzają właśnie wiadomość y, Michała i faktycznie no te dziewczyny jakby miały to wszystko zakryte, to by było średnie. Właśnie tak jak Rafał jeszcze mówił, że niektóre stroje po prostu tak mają i te dziewczyny tak mają i to też zmieniać tak wszystko. No ale wiesz, no to... Ktoś robi cosplay, kurczę nie wiem, na przykład jest jakaś taka mała postać z League of Legends, taka dość popularna, nie wiem, jakiś chomik czy coś i uh -huh. laska zrobiła cosplay, bodajże ta jedna z najbardziej znanych, ta Jessica Nigri że ma tylko stanik majteczki kask na głowie, no to sorry, ale no to czy to jest... Aha, widziałem. Nie, no to, to, to, to już nawet. się to z cosplayem, <laughs> tak, natomiast ale... słuchajcie, ale ile tam jest przecież na każdej takiej imprezie pojawiają się osoby, które naprawdę ogrom pracy wkładają w przygotowanie takiego stroju. No, I oczywiście, widziałem, ja nie mówię, że nie. Widziałem, wiesz, stroje przygotowane jakichś mechów, tak, jakichś robotów, jakieś przebranie za, wiesz, za dinozaura, za, za zombie, po prostu wiesz, Masterchefa troje tak transformera czy coś w tym stylu to jest po prostu mega wygląda obłędnie nie I, i naprawdę warto sobie po prostu to poprzeglądać i wiesz to jest super sprawa że coś takiego się znajdzie tak a to że są do tego jeszcze wiesz no i co pan nie będą wpuszczali w ogóle albo ktoś będzie stał jakaś no Nie wiem, to też mi się wydaje że trochę głupie ale no wiesz też myślę że bez przesady z tymi ciskami bo na przykład e, motyw, motyw taki że większość właśnie E, takich najbardziej popularnych osób, z tego co wiem właśnie, przede wszystkim dlatego jest popularna, bo wystawia swoje walory na, na widok, nie? tak jak właśnie na przykład ten cosplay, co, o którym mówiłem. Ja w ogóle zastanawiam się, bo są takie na 100% jeszcze znajdziemy takie profesjonalne takie cosplayerki, które faktycznie, nie wiem, są, mają swoich sponsorów i tak dalej, i na, nawet się założy, że niektóre nawet specjalnie bius powiększały do tego właśnie. E, więc to też będzie oznaczało, że no sorry, trzeba to zakryć. Nie? Więc no, dla mnie to jest stosunkowo słabe. No, no boże, no, jak chcą coś takiego robić, no to, to, to, to niech robią, tak? ale, ale no, dla mnie to jest słabe i faktycznie w niektórych sytuacjach może to komicznie wyglądać. No dobra, to, to tyle jeżeli chodzi o to. Ja jeszcze na sam koniec e, powiem Wam, e, czy wiecie co to jest świat dysku? Nie, zauważyłem nie. nie. A widzicie, to, są, to jest zbiór opowiadań terego Pracheta, jedne z bardziej znanych. E, no, słuchajcie, no, Terry Pr Prachet nie żyje, widzę, że nie, nie mieliście z nim za bardzo styczności skoro nie znacie świata dysku ja w sumie też za bardzo z nim nie miałem przeczytałem raptem jedną książkę był to bardzo dobry, fajny pisarz miał swój swój indywidualny warsztat swoje poczucie humoru i swój, że tak powiem, taki charakter nie do podrobienia jedni go lubili Ci, co go nie znali, mogli go nie lubić, ale ci, co go poznali i im się spodobało, mogli się w nim zakochać. No szkoda, szkoda, miał 65 lat, umarł. No, miał już wcześniej problemy z płucami. To tyle, chciałem tylko powiedzieć, że Tyry pracę nie żyje. Jacek miał to powiedzieć więcej, ale Jacka dzisiaj nie ma, więc ja tylko powiem, bo za tydzień będzie już to bardzo nieaktualne. Znaczy ja się na Dobra, pewno z tym, wiesz, że. że... Bo powiedziałeś o tym świecie dysku OK, nie skojarzyłem, nie słyszałem, ale, ale postać znam, tak? I jest on na pewno na liście autorów, którą wiem, że jak zacznę czytać, to wsiąknę i nie będzie mnie przez kilka tygodni, wiesz, dopóki nie, nie wezmę wszystkiego. I, I dlatego bardziej kojarzyłem nazwisko niż poszczególne jego, jego dzieła. I powiem tylko, że, że w momencie kiedy ta informacja, wiesz, obiegła świat, tak, że, że zmarł. To nie dało się tej informacji ominąć, i po prostu zewsząd, zewsząd ludzie, których w jakiś sposób tam szanuję, jako autorów, gdzieś tam czytuję, tak? czy blogerzy, czy ktoś inny, wszyscy wszyscy po prostu rozpaczali, tak? więc wiem, że na pewno jest, jest to warta lektura nadrobienia. Tak, tak, tak. Znaczy, jest, jest, specyficzny. jest specyficzny. Dlatego mówię, jeżeli ci się spodoba jakaś tam jego książka, to możesz śmiało brać następne. Jeżeli nie, no to odbijasz się i raczej już nie wracasz. Ale ale na, na pewno miał swoje pióro takie indywidualne. Dobra, chłopaki, jedziemy z wiadomościami ze świata. Kończymy, dosyć długo nam to zajęło. Jedziemy w sprzedaży. No dobra, no i sprzedaż w gier K więc mamy pierwsze miejsce Dying Light, drugie miejsce GTA V, trzecie FIFA, czwarte Call of Duty, piąte Dragon Ball, Senovers, e, szóste Minecraft na Xboxa, siódme The Order, ósme Zombie Army Trilogy, nowość, e, dziewiąte Evolve i 10. Minecraft na PSa. E, więc może za, zanim będziemy, weźmiemy pierwsze miejsce, to, e, to The Order. E, bo ym, mamy mal malutki zakład no tak, chyba przegrałem bo to chyba już czwarty tydzień, dobrze liczę? nie, nie, trzeci, trzeci, aha, trzeci. To, to dopiero trzeci Czyli jest siódme trzeci. miejsce, to... z czwartego, siódme to mam szansę, że jak nie utrzymał się w ja, miesiącu to piwo do przodu jestem, no dobrze tak, tak <grych> e, tak. i słuchajcie, no, mamy Dying kolejny e, tydzień ma pierwsze miejsce to już drugi, więc, więc I... tak jak przewidzieliśmy że jednak trochę, trochę się tam utrzyma. Tak, i tutaj mamy taką ciekawostkę, że Dying Light sprzedał się w większym nakładzie niż The Order i Evolve. Evolve, więc w sumie, no to jest, wiadomo, bardzo duży sukces. Ja myślę, że to jest też związane z mechaniką tej gry, że to jest w sumie taka dosyć prosta gra o zombie, o, o zombich? O, o, o zombiach, o, o zombie, dobra, o zombie, ogólnie o zombie. Ej, nie, ej. To no wiem, gra... ciężko się to odmienia, nie? To... W ogóle nie po, po, Polska odmieniał. trudny język. Tak, po prostu gra o zombie. E, taka dosyć prosta, tak? E, świat zombie, mamy siekać, i, i myślę, że takie gry się sprzedają. Zawsze mnie zastanawiało, na przykład, nie wiem, czy pamiętacie taką polską grę. E, to był bodajże Sniper Ghost Warrior. Tak, e, tak, coś było. No, no. tak. Tam wyszły chyba dwie części, chyba jeszcze, tam chyba trzecią robią. Trzecia mają robić na, na chyba nowym Unrealu, z tego co pamiętam. Tak czy siak wyszła druga część, słabe noty wszędzie w internecie. Ale słuchajcie, w Anglii to chyba było 4 tygodnie na pierwszym miejscu. Rozumiecie to? Sniper. Znaczy. Gra jest gra stosunkowo nie była zbyt dobra, ale, ale w UK to się kupuje i wszędzie się kupuje takie gry. No, bo są proste, bo są o snajperach. To akurat była to jeszcze posłucha, bo to był okres, w którym nie było takich gier. Więc może ten Dying Light też jest trochę uwarunkowany tym. The Order to faktycznie tylko jedna konsola PS4, więc mógłbym to zrozumieć. Natomiast no Evolve, no i Evolve to mi najbardziej szkoda. To jest moja perełka, mój czarny koń, który niestety dużo traci. Dużo traci i mam nadzieję, że no że coś z tym zrobią. Zapowiedzieli dwie, dwie nowe e, mapy za darmo, oczywiście, bo mapy będą za darmo wprowadzać. Może się trochę ruszy z tego dziewiątego miejsca, ale jest słabo. I jest tutaj Zombie Army Trilogy. Michale, grałeś w coś takiego w ogóle? Mm, nie, w ogóle nie kojarzę, że powiedziawszy. Tak, bo e, to, to jest w ogóle trylogia, trzy części wyszły na PC-ta. Ja trochę widziałem na streamie, jak e, sobie chłopaki grają, to jest w ogóle widoku F, e, TPP jak w Tomb Raiderze czy w, e, w Gearsach. E, to dosyć fajne, jakieś takie luźniejsze podejście do tematu. Teraz wyszły wszystkie trzy części na konsolę. Chyba nie to, wiem, wiesz nie, co? Musiał, musiał nie, nie sobie oprzeć może, może coś takiego bym znalazł. No, no, no, to, to, to sobie sprawdź. Znaczy, to taki to dosyć przeciętny tytuł, no nie? No, ale... tak, widzę, że takie na, na ten, tak. na PP 6.3. Tak, y, ale, ale ten, ale y, trzy gry w jednym, nie? To, A, to, to niby coś. tak, ale Hmm. No, ale, ale to w sumie to tyle. Mamy pierwsze miejsce dańka, GTA wraca z długiej podróży, na, na drugim mamy i w sumie tutaj chyba nic ciekawego nie, nie trzeba powiedzieć. Wydaje mi się, że EVOLF zaraz spadnie całkiem z dziesiątki i Diorder pewnie też. Też ustawiam, że wypadnie niestety. Tak, gratulujemy Dańkę Lightowi. E, dobra, słuchajcie, no to lecimy z głównym tematem. E, gry na podstawie filmów. E, nie wiem, Michale, Rafale, ktoś chce zacząć może? Hmm. No, widzę, że Dla rąk, tak, dla rąk. Tak, to w takim razie zacznę ja. E, słuchajcie, no, gry na podstawie filmów, e, parę tytułów mamy. E, ja tylko, ja może powiem e, o takiej grze, którą bardzo dobrze pamiętam. To będzie e, Die Hard. E, słuchajcie, e, film Rewelacja. Dla mnie to jest jeden z najlepszych sensacyjnych filmów Ever, jakie kiedykolwiek oglądałem. Chodzi głównie o pierwszą część. Oczywiście słowo UPK, madafaka, to chyba każdy zna. No ba. E, tak, i powinien pamiętać. No to nie wiem, czy wiecie, ale na PC-tach. o Jezu, nie pamiętam, który to był rok. Pamiętam, że ogrywałem tą grę. Nawet w CD, w CD Action była dodawana i tak ją zdobyłem. E, nazywało się to The Hard e, bodajże Trilogy. E, I słuchajcie, to była gra, w której mieliśmy trzy gry w jednym. I mieliśmy... E, to było na podstawie pierwszej części e, filmu. E, to właśnie byliśmy w tym budynku i tak dalej. Trzeba było e, uratować zakładników. I to był widok z perspektywy właśnie TPP. E, e, tak jak właśnie w tą prajderze, e, Z trzeciej osoby. I to w to mi się nawet całkiem przyjemnie grało. Wiem, że to było strasznie trudne. E, Bo wiesz, grą... die hard, Nie. Szczerna pułapka. Da, o, oczywiście. No, no. E, drugą, drugą grą, właśnie na tej płycie, to była właśnie z dwójki. E, I to był celowniczek, więc e, strzelaliśmy na szynach. Mieliśmy tylko celownik. No i, no i po prostu zabijaliśmy e, wszystko, co nam się ruszało. Tak jak e, e, kiedyś ten The House of the Deaf i, i inne takie. Tego, I jeszcze tego, tego inna rzeczy. gra, o której dzisiaj powiemy. Jeszcze inna gra, o której dzisiaj powiem Dokładnie tak, ale, ale to na razie nie zdradzam szczegółów. No i słuchajcie, i trzecią grą na tej płycie było na podstawie trójki, to było właśnie z tymi bombami i to była taka, taki driver. E, driver w sensie, że sterowaliśmy samochodem wtedy. E, I to chyba mi się najbardziej podobało, może ze względu też na to, że to było najłatwiejsze, przynajmniej dla mnie. E, I słuchajcie, no i mieliście na tej jednej grze e, trzy gry e, na podstawie trzech filmów. E, tak, to, to była taka typowa konwersja. Czyli to też filmowa. prawie jak e, w tej grz następnej grze, o której powiemy. Dokładnie tak. E, więc to tak, to była taka, Boże, no tak. To była taka typowa konwersja. Słuchajcie, no to były stare lata, więc grafika, myślę, że grafika na tamten moment była, była dosyć dobra. E, grało mi się w to bardzo dobrze. Tam pamiętam, że z save'ami był problem. Ta gra chyba się w ogóle nie zapisywała i pamiętam, że zawsze trzeba było wszystko to od nowa grać. Ale jako gra powiem Wam, że, że mi się podobała, mi się bardzo podobała, ja często wracałem do, do tego tytułu, no i to było rozmaicenie. kupujesz jedną grą, grę i dostajesz trzy, trzy zupełnie inne mechaniki gry. Więc powiem Wam, że ten tytuł tak w miarę się uda. może on nie był jakiś wybitny i tak dalej, to była normalna, prosta gra dla, dla... może wtedy mnie, ja byłem wtedy młody i mnie to w jakiś tam sposób urzekło, szczególnie, że film mi się bardzo podobał. Ale, ale grało mi się to, to przyjemnie No teraz sobie nawet na to nie chciał spojrzeć prawda? Ale, ale, ale myślę, że to był jeden z ciekawszych tytułów na podstawie filmów zrobiony też zupełnie troszeczkę pod innym kątem więc może powiesz Michale o tej, o tej grze tak, otóż mówimy tutaj o jednej z moich ulubionych gier, jaką jest Rambo The Video Game wydane przez naszego polskiego producenta nie wiem, zapewne wiele osób o tej grze słyszało, ponieważ stała się Jednym z najbardziej popularnych tytułów, które były po prostu do dupy. E, tak, ja z, usłyszałem o Rambo, bo właśnie było do dupy. E, a co tam no, było do dupy? G Grałeś w, Michale, w to w ogóle? Tak, e, ta gra to był mój chrzest bojowy, gdy, do, gdy dodali mnie do, do naszej wspaniałej redakcji, e, którą jest Pad Portal. I dostałem, to była pierwsza gra, którą dostałem do recenzji na konsolę hmm. PlayStation 3. Ale ci się poszczęściło. Co nie? Kurczę, jaki tak. ja byłem wtedy szczęśliwy. Normalnie, tak bardzo, że aż tej gry nawet nie skończyłem. No ale, e, jak ogólnie? To, to była chyba taka e, konwersja e, bardziej na pierwszą część Rambo. E, nie, ]cie. to były zmiksowane wszystkie trzy części Rambo, te o. klasyczne. Znaczy, bo, bo pamiętam tam jakąś sytuację z więzieniem, tak? Chyba początek to było więzienie. Tak, no pierwsza, pierwsza misja to było więzienie tam właśnie gdzieś tam w, w, w, w kurczę, no, teraz zapomniałem w Wietnamie pewnie. Aha, no. Wietką te Normal. sprawy. No. Tak, no to był, to był ogólnie miks wszystkich trzech części z tego, co wiem, no, ja tam też Niestety, ale za dużo nie przeszedłem po pierwsze dlatego, że gra sama z siebie jest y, fatalna. Y, mm -hmm. Jest to shooter na szynach, który kosztował pełną cenę chyba 150 zł w czasie premiery. I tak, grafika? No można by było powiedzieć, że to jest e, PS2. Tak, spokojnie. Y, druga sprawa, udźwiękowienie. Wspaniałe, powycinane wyrywki z filmów, jeśli chodzi o kwestie. E, o. Jeśli chodzi o sound, tak, to jest w ogóle hitchior. Jeden tytuł zapętlony przez wszystkie misje. No boże. E, no, nie, nie wykosztowali się ogólnie. No, tam plus tam to kilka jest dogrywanych jakichś kwestii, ale to tak raczej, raczej szału nie ma. No, plus. Ja, ja, ja ten, ja, ja może znalazłbym jakieś puste gry, bo. E, nie wiem, czy jaki jest. Wiesz ty... tak, jaki jest Plus? E, no no? Ma kopa kanapowego o kurczę, a po, powiedz mi, czy grałeś się na P... PlayStation czy na Xboxie? No mówiłem, tak. że na, na PS3 na PS3, no właśnie. I nie wiesz, czy była możliwość grania Movem? E, była. Była, Była. Tak, no to, No, to, no to, to w pewien sposób może uratować ten, ty, ten tytuł. Znaczy, no, wiesz, no nie uratuje, żeby że trzeba być do sklepu, ale przynajmniej dostajesz w niego za darmo i może to nie jest aż tak stracony czas, jak masz jeszcze jedną osobę, która też ma i sobie tak razem gracie i to... A no, powiem no, mówi Ci, namówię się, nam no, mówi się no, ciężko kiedy próbowaliśmy. Tak, ale jak, jak masz tą podstawkę pod pistolet, to jest w porządku. Mm, też jest ciężko. Szczerze powiedziawszy jest ciężko. No jest ciężko, ale jest ciekawie. Ja grałem w ten Virtual Cop na, z tą podstawką i grało mi się bardzo przyjemnie, powiem Ci. No nie wiem, no mo może, może jeszcze raz będę musiał spływać, ale szczerze powiedziawszy jest. Tak gra jest po prostu, no kurde, co, co to dużo mówić, jest słaba. No. Jest słaba. Ja, ja w ogóle jak tak sobie teraz sobie przeglądam te screenę, to w niektórych momentach nawet ten Rambo nie jest podobny do ramu. No nie jest podobne, on wygląda w ogóle jakby miał, nie wiem, Chopę <głos> na głowie, to raz, druga sprawa, że w ogóle twarz ma krzywą jak, nie wiem, jak stara stodoła, Aha. A, no i ten głos, ten, kurde, wspaniały głos, yy, który jest wycięty po prostu prosto z filmów i to chyba tych, kurde, które były nagrywane na VHS-ie. Aha. Także tak, no... E, szkoda, szkoda. No, kultowy film i, i niestety gra go trochę popsuła, ale jeszcze najgorsze, że to polska gra. A nie macie wrażenia, więc... że, że gry, które wydawałoby że wydawałyby się, że są najłatwiejsze do odwzorowania w grach, e, mają właśnie z tym ogromny problem? W filmach. Znaczy... Filmy, które mają y, teoretycznie powinny być najprostsze do zerowania, No bo teraz tak, y, zwykle gry opierają się na motywie, najczęściej jest to wykorzystywane, że jest jakiś jeden bohater, który zabija przez całą grę powiedzmy kilkaset wrogów. Nie? Mało jest filmów, w których jest tak naprawdę i wiele z nich y, pewnie w ciągu całego filmu zabija. 5-10 postaci, a potem w grze podobnej zabijasz 20 razy więcej, tak? W Rambo było inaczej. Tak, tak jak w Rambo. Rambo. W Rambo faktycznie w filmie ginie kilkaset postaci i faktycznie w grze również ginie kilkaset postaci, więc teoretycznie... A może w grze, w grze ginie A mnie. może... Nie no, teoretycznie powinno być to łatwiejsze do odwzorowania, tak? Czysta rozpierducha, bez, wiesz, bez żadnych konsekwencji i tak dalej. No to to powinno być łatwe do odzerowania, a niestety, kurczę, trochę, trochę nie idzie. Ja, ja myślę, że po prostu e, Sylwester stalał młody, e, był świetny, dobrze wyglądał, maszyna. Jeszcze w ogóle w ogóle taki tekst nie wiem czy pamiętacie ten, ten kultowy tekst, ja go chyba nigdy w życiu nie zapamiętam. E, przychodzi jakiś tam e, Nie zapamiętasz? E, nie, nie zapomnę. E, przychodzi jakiś tam porucznik e, e, i pyta się ja tu nie przyszedłem e, po to, żeby wam pomóc. Ja przyszedłem po to, żeby e, czekajcie, to było także e, po to, żeby wam. Przecież nie stała krzywda. Tak, w, w, co, coś w tym stylu, no przecież to było takie genialne, że to szło. Tak, szok. ale powiem Ci, że czytałem książkę ogólnie i to z taką starą, starą książkę, nie wiem dokładnie z którego roku, ona na pewno była na podstawie filmu zrobiona, natomiast było, było to dosyć mocno prze wydaje mi się, że była na podstawie filmu tak noszę po okładce, musiałbym, kurczę, pójść do szafki, wiecie, zobaczyć z jakiego roku, porównać tak, wydaje mi się, że, że film był pierwszy, wydaje mi się też, że film, film był, był pierwszy ja. natomiast tak, tak, fajnie tak. była ta książka napisana, w sensie, że wiecie, był, był zachowany ten klimat, natomiast było dużo mhm. yy, więcej, to właśnie zawsze cenię w książkach, że yy, było dużo więcej zawartych, wiecie tych jego przemyśleń, jak on się czuje, bo tam starali się to ująć w tym filmie, że taki jest, wiecie po wojnie odrzutek i tak dalej, nie? Niedoceniony, nie ma do czego wracać, to, to starali się uchwycić w tym filmie też, pomimo tego, że głównie tam była rozwałka, a w książce to było trochę mocniej podciągnięte, jeszcze można było bardziej się powiedzmy wczuć w tą postać, nie? Znaczy ogólnie i... jeszcze zapomniałem no. powiedzieć o, o ten, o tej fragmentach skradania się, nie wiem, czy wiecie tak dramat? rzeczywiście fragmenty stealtha, także słuchajcie, tam jest prawie że wszystko, macie tak pływanie i strzelanie na łódce bo też było jest składanie się, jest taka rozwałka, typowo rozwałka w stylu Rambo, także no naw nawet jest prawie, że bullet time. Hmm. Także, słuchajcie, to jest totalny mix naprawdę jest z czego wybierać. Mówię, ale te, te fragmenty skradania się też są niezłe, bo kurczę, no tam, a i jeszcze ten, quick time eventy, tak, to, to już w ogóle no, no tak, było kozackie. No, no nie oszukujmy się Michał, no to dno i wodorosty, prawda? no niestety no, tak no dobra chłopaki bo mamy dużo filmów dużo gier a mało czasu więc mówiliśmy o Dehardzie, mówiliśmy o Rambo co masz falety. ciekawego? słuchajcie ja do tematu podszedłem trochę inaczej ponieważ ja z góry założyłem że 9 co najmniej 9 na 10 produkcji opartych na filmie to jest jednak odcinanie kuponu i myślę że wszyscy się ze mną zgodzą że naprawdę się trzeba chwilę zastanowić aż będzie jakiś dobry przykład znaczy w sensie dobrej gry Yy, której to wyszło na plus tak, takie, yy, takie odniesienie i powiem szczerze że to naprawdę było trudne zadanie bo teraz tak, pierwsze co przygotowałem to jest yy, stara gra wypuszczona przy okazji yy, epizodu pierwszego Gwiezdnych Wojen, czyli poprawcie mnie ale to już chyba gdzieś 10-12 lat temu yy, yy, lepiej, się pojawiło i no. Podejście mega mi się spodobało, bo to było podejście do tworzenia gry związane z wykorzystaniem jednego elementu, który jest strasznie charakterystyczny i rozpoznawalny. Mianowicie w epizodzie pierwszym, jedną z kluczowych takich scen, które, z którymi można skojarzyć, to były wyścigi, wyścigi podów, chyba to na, pody nazywali na Tatooine tych dwusilnikowych, prawda, takich rydwanów, nazwałbym to kosmicznych, tak, bo one o, działały na zasadzie ale rydwanu. bym to teraz pograł. I słuchajcie... To była mega fantastyczna gra. Wszyscy się ze mną zgodzą, że po prostu to był, to był wipeout XXI wieku z pierwszego dziesięciolecia. To było po prostu niesamowite tempo rozgrywki. Fajnie to było wszystko odzorowane, Było różne zachowanie się tych... Przede wszystkim spore zróżnicowanie tych maszyn, bo, bo pamiętacie nawet z filmu, że one niby wszystkie hołdowały na zasadzie, że ma wy wyglądać jak rydwan, ale jednak no, konstrukcje kompletnie się od siebie różniły i, i to wszystko było też w grze i wiecie, i to jest fajne, tak, że bierze się ten jeden motyw i robi się z niego całą grę no i już więcej nie będę mówił o samej grze, wiecie sprzed 15 lat, natomiast to jest właściwe podejście ponieważ zwróćcie uwagę na jeden problem mamy grę, która jest, opowiada, znaczy mamy film, który opowiada jakąś fabułę tak i zrobienie gry która idzie przez tą samą fabułę jest cholernie nudne, dlatego, że wiesz doskonale, co się wyraży i nie masz na to z wielkiego wpływu, pomimo, że wydaje ci się, że ojejku, fajnie byłoby tak, jak oni się teraz rozwalają, to się tak porozwalać na żywo albo coś w tym stylu, ale... Wpuszczenie tego jakby z wątkiem fabularnym razem, to, to zawsze jest nudne. Zawsze potem są wstawki filmowe, te same dialogi zapożyczone, tak jak mówiliście tutaj przy Rambo czy, czy, czy przy czymś. No i to się nie sprawdziło, nie kojarzę żadnej gry, żeby to się sprawdziło. Natomiast jeżeli był brany jeden najlepszy, najfajniejszy, najciekawszy element powiedzmy z danego filmu i wpuszczany jako główny motyw rozgrywki, to wtedy zaczynało dawać radę. Ja tylko jeszcze powiem, bo przy okazji tego racera ale powstała jeszcze jedna gra Star Wars, nazywały się Phantom Menace. No, no. Eee, nie, nie wiem, czy grałeś. Nie, w to nie grałem. I tam, to, to, właśnie to był dosyć... Nie wiem, no, mi się to bardzo podobało. Tam grałeś albo tym Obi-Wanem. Chyba Obi-Wanem tylko grałeś. Tak grałem w to, pamiętam. ale w ogóle nie, wiesz, nie zapadło mi więc w pamięci. Więc... Mi, mi zapadło, bo była bardzo trudna i ja chciałem ją przejść i grałem w nią tam, chyba było 14 aktów, doszedłem do 10 nie przeszedłem jej, bo naprawdę była trudna, ja byłem jeszcze dzieciakiem i miałem problem akurat z takimi grami, skillowa była ostro, no i to był ten rzut izometryczny z góry i fajny świat, ładna grafika, no akurat mi się to podobało to była na podstawie filmu 1 do 1 eee, tak, z tym, że, z tym, że może jakiegoś bez szału. Myślę, że Star Wars akurat ten racer cały był dużo lepszy jako gra gra. Aczkolwiek to takie, taki był w miarę so, solidny tytuł Właśnie ten Phantom ona jest na podstawie filmu, który po prostu miał ten gameplay jak jak walczą Wiesz, z Gwiezdnymi, z Gwiezdnymi, z Gwiezdnymi, Wojna. z Gwiezdnymi ale, Wojnami. Ale to jest tyle... jeszcze jeden problem, nie? bo powiedziałem powiedziałem parę minut temu, że e, zakładam, że jedna może maksimum na 10 gier e, wychodzi no dobra, ta. która jest na podstawie filmu. A ile gier wyszło w Gwiezdnych Wojnach? Eee, od no właśnie, Ale nie, ale... Tak. Do, więc to wiesz, oni ale... mają statystyczną przewagę, tak? No bo, wiesz, były, tak, były ale... jeszcze stare gry, gdzieś tam jakieś X-Fightery, tak, czy, czy coś w tym stylu. One były dobre, One były dobre One były tak? Dobre. Ale to też nie mówimy o wszystkich, tak? No bo tych gier wciąż tak, było... Tak co najmniej kilkadziesiąt, i wiesz, jeżeli będziemy chcieli sięgnąć po te, które były dobre, to znajdziemy ich cztery albo pięć, tak? Więc, y, oni, oni, mieli po prostu bardzo wysoką statystykę. A idąc dalej, pójdziemy w kierunku, y, pójdziemy w kierunku, powiem Ci, y, Władcy Pierścieni, który również jest sagą, tak? W tym momencie już możemy mówić o chyba, tak? Sześciu filmach, licząc z, z hobbitem, i, y, y, y, no i gier też wyszło sporo. Gier też wyszło sporo. Teraz mamy e, o, tą ostatnią wypuszczoną, która jest bardzo dobra. E, z czasów e, starszych, dawniejszych możemy na pewno wspomnieć, ja najmilej wspominam e, Powrót Króla, który był też niesamowicie moim zdaniem dobrze zrobionym slasherem i po prostu nie potrafił się oderwać. E, te konkretne tam jakieś granie postaciami z filmu, odblokowanie czarów i, i bardzo świetna jak na tamte czasy grafika. Tak przynajmniej to wspominam. E, ale gier było więcej z tego, z tego tego nazwijmy to. I to, że jedna czy dwie się udały i zapadły w pamięci, to, to niestety nic dobrego nie świadczy o tym gatunku, podgatunku. Tak. E, mi się jeszcze podobała ta strategia Battle for Middle Earth. E, Fajna, to było właśnie to było w, tych, w całym tym klimacie gwiezd, Gwiezdnych Boże, gwiazdnych Wojen. pierścieni. I to było całkiem fajne, ale faktem, faktycznie większość tytułów tych właśnie Lords of the Rings, to, to jednak były przeciętne tytuły, prawda? To tam się nic nie wybyło, no Shadow of Mordor w sumie jest na podstawie bardziej książki niż na podstawie No filmu. właśnie, no to to jest kolejna kwestia. E, tak, więc, więc to, to też tak. To jest po prostu ten, ten klimat tego śródziemia, prawda? Ale, ale to jednak jest bardziej książka. No, więc tak, to tyle w temacie. To może, to może ja teraz rzucę hasłem. No oczywiście, słuchajcie. E, powiem tak, są filmy, których w, na podstawie których nie powinno się robić gier. I właśnie teraz powiem o takim tytule. E, to jest oczywiście Ojciec Chrzesny. E, Ej, o co się e, chodzi, pierwszy Ojciec Chrzesny był spoko moim zdaniem na PS2, jak grałem. W e, miarę fajnie się w to grało. Eee, nie, nie, miałeś, nie miałeś wrażenia, że po prostu grasz w film? Oczywiście, znaczy, to może dlatego, że jak grałem, to nie oglądałem wcześniej filmu. Aha. Może dlatego. Eee, tak, tylko że Pierwszy Ojciec jest krzesny eee, Znaczy w ogóle grajcie jest krzesny Była bardzo. Dla mnie, poza fabułą, która była wzorowana oczywiście na filmie, cała reszta, w ogóle cała gra i wszystko było wzorowane na mafii. I Mafia akurat była dosyć dobrym tytułem i dobrym pomysłem, a Godfather był po prostu zrobiony na podstawie tego filmu. Czekaj, czekaj, ale I... pomysł mi, czy nie możesz uznać, czy nie zgodzisz się ze mną, że Mafia była bardzo inspirowana na Ojcu Chrzestnym? i bardzo dużo przemocowała tak, oczywiście. No bo to jest... Druga... No, no, no, mów, bo ja też mam coś ciekawego. Bo to jest dokładnie taka sama sytuacja, o której zaraz powiem odnośnie Frostpita, że czasami bez licencji bez licencji skorzystanie po prostu z pomysłu, tak, co wynika de facto z, nie wiem, zajawki dobrego, powiedzmy, chęci wykorzystania dobrego pomysłu, wiesz, wychodzi lepiej niż ci, którzy robią to z licencji, albo trzeba, bo mamy deadline, musimy sieknąć, żeby było razem z premierą, żeby się dużo sprzedało. Tak, tak. tak, Bo tak, to tak, jest inny tak, problem. Oczywiście. Oni mają zapewnioną wysoką sprzedaż, bo będzie to na hypie razem z wysoką premierą, razem z licencją i wtedy to wychodzi. Kurczę, na, na Androida, słuchaj, przy każdej premierze jakiegoś głośniejszego filmu, filmu. wychodzą tak. jakieś aplikacje, które tak, po prostu yeah, wiem, nawet wiem. nie ma sensu tego najmniejszego ściągać, tak? I w przypadku gier wychodzi tak samo, natomiast to jest moim zdaniem fenomen, że wiesz, że potrafią się pojawiać gry, które opierają się na jakimś pomyśle, który bardzo się ludziom podoba. tak? Czy to były gry o piratach w momencie, kiedy Piraci z Karaibów nagle się moda na piratów zrobiła tak? i były gry dobrze zrobione, które nie były wcale, wcale wiesz, licencjonowanym tam Piratów z Karaibów jakimś produktem. Tak samo jest w kwestii tego, co, co przed chwilą powiedziałeś, tak, czyli mafii. Yy, ja będę mówił o Need for Speed Underground, który też jest kolejnym tego przykładem. to no, wiele więcej ciekawych tytułów jest do polecenia w ten sposób. Inspirowanych, a nie bezpośrednio opartych na licencji. E, doskonale się z Tobą zgodzę. Jeżeli chodzi akurat o Godfathera, no to słuchajcie, no to była taka opcja, że jej EA i niej, wykupi prawa, z tego co pamiętam, właśnie, do, do marki Godfather, no i chcieli zrobić własną mafię, tak? No, wiadomo, ojciec krzesny, no to, to już niestety, no, film ma już koło 30, na pewno ponad, prawie 40 lat. No i e, Boże, no i, no, i, no i chcieli zrobić swoją mafię, ma, mają licencję, no to trzeba to wykorzystać. No i zrobili, no. Gr, grę, grę po prostu w grę się grało, robiąc rzeczy, które robi się w filmie. No, z jednej strony okej, okay, no to są fajne, no, to, to, to były niektóre fajne pomysły, ale niektóre były ostro takie przesadzone i w ogóle psujące mi cały klimat e, filmu, który uważam, że to jest w ogóle najlepszy film, jaki oglądałem. No i też też był ten problem, że nie było tego elementu zaskoczenia popularnego. Tak, a już pomijam fakt, że no gra, no, żadna gra nie może dorównać takiemu filmowi. To wam powiem tyle. Poza tym, że robiło się tą fabułę, prawda, tam chyba też było coś koło 14 właśnie takich większych misji czy tam aktów, już już nie pamiętam to tam wprowadzili jeszcze parę elementów takich, żeby było co robić w tej grze, tak? Bo gie, zobacz, ile ich mamy w GTA takich rzeczy. Oczywiście znaczy to, A, że pamiętam, to był otwarty świat ogólnie, nie? Tak, A. tak, oczywiście on był otwarty świat, tylko, że poza tą fabułą ty nie miałeś praktycznie tam co robić. No, to prawda. Bo to nie było to nie, to nie, było GTA, że masz milion pobocznych misji, czy... W ogóle no teraz w GTA możesz robić wszystko praktycznie. Znaczy w, w wszystko, GTA to sama, to, to sama jazda samochodem zawsze robiła największą frajdę, a w tak Mafii ona niestety tak. nie była a, tak. zbyt dobrze do zrobienia. No, auto auta z tamtych lat miała tak, już 50 i ogóle... koni i co tam zrobić z nim. Tak, tak, tak. I, I tak na dobrą sprawę oprócz tej fabuły nic was z tą grą nie trzymało. Mieliście to no, otwarty świat, z którym nie, nie wiadomo co można było robić. Sobie bardzo bardzo yy, podobny problem miała Mafia Dwójka i bardzo podobny problem miała Elenoir te trzy gry miały, mają prawdopodobny problem, ale rozmawiamy o e, godfaderze i moim zdaniem takie gry nie powinny powstać, no i jej po prostu miało te prawa i coś chciało z nimi zrobić, zrobili grę, słabą grę, przynajmniej dla mnie. Michal, mogę... Znaczy no powodować? mówię, no ja, ja osobiście ty mówisz, że to grałeś po obejrzeniu filmu, tak? No, ja w to grałem... trzy razy po obejrzeniu grałem raz. <laughs> no właśnie, no, no. Ja, ja akurat jak gra wychodziła, jeszcze byłem chyba trochę... I miałem okazję pograć, byłem trochę za młody no. na, na obejrzenie tego filmu. A może jeszcze wtedy nawet w Mafię nie grałeś? Mm, nie, w Mafię akurat grałem... No, może nie, gra... nie tyle grałem, co widziałem przez ramię mojego wujka, który w sumie no, mnie no. bardzo ciągnął w gry. Yy, ale mówię, no... Nie ukrywam, że no mi osobiście, na, jak grałem na PS2 jeszcze... Yy, ojciec chrzestny się bardzo podobał. Uh -huh. eee, no, kurczę, nie wiem, no może jakbym obejrzał film, to też co innego, wiadomo, film, no oczywiście lepszy, no bo to jednak to są zapożyczenia, tak jakby gra jest na podstawie filmu. To tak raczej uh -huh. rzadko kiedy to wychodzi dobrze, niestety. Eee, ale mówię, no mi się całkiem przyjemnie grało, po że leciałem cały czas z fabułą. Uh -huh. Także no to no, było, no, było to tak. ciekawe. Uh porządku, no znaczy sama fabuła w filmie była bardzo dobra, w grze była trochę gorsza A, no, oczywiście mogło Ci się podobać to, to była ogólnie nieprzyjemna gra, tylko że na tle tego filmu i w ogóle na tle innych tego typu produkcji była słaba e, okej, okay. ale to teraz w takim razie Rafał, no to dawaj te y. e, Nie ma problemu, ale wiecie co próbowałem jeszcze znaleźć informacje niestety teraz jak tak rozmawialiśmy o o tej mafii oraz o ojcu chrzestnym, ale kurczę nie mogę się dokopać nigdzie, bo jestem ciekawy jak mamy takie właśnie dwie gry, które, które które, powiedzmy opierają się na tym samym pomyśle, tylko jedno jest właśnie zrobione z pomysłem inspiracji, a drugie z licencji, która gra tak naprawdę, czy ta dobra, czy ta słaba, sprzedała się lepiej. I Strasznie jestem tego ciekawy, a nie mogę znaleźć tej informacji. No, no no może, tak, może no, być ciężko no, do tego rozstrzygnąć. Może zobaczyć, być co, ciężko, powiedzieć. bo to chodziło o takie podsumowanie, wiecie, jak, jak to wyszło przez, yy... Przez, przez ten cały czas mafia przecież tam potem jeszcze w jakichś gazetach była dodawana i tak dalej. No to wiecie, sumowanie tego wszystkiego to, to na pewno byłby problem. Eee, no, w 2009 roku była, była w playu eee, dodana na płycie w, mhm. w piśmie w Polsce. No tak, ale to, ale to w Polsce. No no wydaje mi się, to, że to tak. nie no ciekawy jestem. Ciekawy jestem, czy licencja tutaj zrobiła swoje i, i dociągnęła do tego wysokiego poziomu bo trochę brakuje takich informacji. Dobra, e, przechodzimy w takim razie do czego? Do Need for Speed'a. Słuchajcie, no Need for Speed jest marką autorską i nawet mogliby niektórzy w tym momencie się zastanawiać, tak jak zresztą wy przed odcinkiem, że czemu mówię o tym teraz, skoro to powinno pójść w drugą stronę, bo przecież chodzi o film na podstawie gry. Otóż nie do końca, dlatego, że ja chcę powiedzieć o starych Need for Speedach, o Need for Speedzie Undergroundzie 1 Underground 2 potem jeszcze był Carbon. Natomiast no przede wszystkim chodzi o te pierwsze dwie części, które były niesamowitymi hitami i z tym się chyba wszyscy zgodzą, że na, na swoje lata to po prostu... było to nowość, tak? Była to nowość i to była... Pełni inspiracja, yy, poparta właśnie, znaczy oparta na szybkich i wściekłych, którzy wyszli niewiele wcześniej. Zaraz sprawdzę dokładnie ile, ale to, że gra wychodziła na podstawie filmu, a nie, że było na odwrót, o tym świadczą najlepiej elementy, które były zawarte w poszczególnych, w poszczególnych częściach. Najlepszym przykładem to jest chyba, że w części drugiej najpierw się, pojawiły, najpierw się pojawiły skoki przez mosty już na samej wejściowej scenie Szybkich i Ściekłych. I, i parę miesięcy później premiery Spida również mamy skoki przez mosty, których w pierwszej części nie było, no i otwarte miasto którego też w pierwszej części Undergrounda nie było. Potem jeszcze była trzecia część Szybkich i Wściekłych, ta, ta trochę słabsza z innymi postaciami, gdzie, gdzie motywem przewodnim były drifty w Japonii i, i tam czerwony Mitsubishi Lancer i mamy czerwonego Mitsubishi Lancera na okładce Infrospeed Carbona, również wyścigi gdzieś tam po e, japońskich zgórzach, tak i drifty bezpośrednio w plenerze, a nie, nie gdzieś tam na Halach parkingowych, które, które były w poprzednich częściach. I to jest moim zdaniem świetny przykład. Tak, co najmniej dwie świetne gry, trzecia, może trochę gorsza, które które się idealnie sprawdziły, wpasowały się w klimat właśnie czymś zainspirowane, a, a gra licencjonowana szybkich i wściekłych, która powstała dopiero chyba w 2009 roku, więc już na podstawie nie wiem, piątej czy, czy szóstej części filmu, to było nic ciekawego i ma jedną z najniższych ocen na które Tutaj sprawdziliśmy... Yy... Nie, nie, co jest gra, jest znaczy... 2013. A, 2013 jest Ocena... 22%, 20, no, tak? O, e, ocena na ps 321 na, na Xbox 360, 22. No proszę, no to na pewno, że tak się wyrażę, dupy nie urywa. Eee... No i w zasadzie... Ja to... e, ch chciałem, zazna chciałem, czekaj, chciałem zaznaczyć, e, że mimo wszystko e, nasz rodzimy Rambo ma tutaj w, por w porównaniu do... E, do, do, do szybkich i wściekłych ma, mimo wszystko, dużo wyższą ocenę, ponieważ 23. Czyli jednak można. można tak, można. Udało się. Zrobić lepsze ramo niż szybkich i wściekłych. Można. Słuchajcie, no szybko, tylko jeszcze wrzucę takie potwierdzenie. Pierwszy film Szybkich i Ścieków miał premierę w 2001 roku. W 2003 roku była premiera 18 listopada pierwszego Andre I to w zasadzie było bardziej już znaczy bardziej pokrywające się z terminem wydania drugiej części Tu Fast to Furious. Tak to wtedy wtedy powiedzmy się to spinało. Niemniej jednak no, drugi underground wyszedł bardzo szybko, bo, bo już po roku, z tego co mnie pamięć nie mieli, już nie będę daty teraz sprawdzał. I drugi właśnie się wzorował na drugiej części i tak dalej, i tak dalej. I zarówno samochody, które tam były wykorzystywane, jakieś tam wzorce tuningów. Ja do dzisiaj pamiętam, że do wersji pc undergrounda można było ściągnąć nieoficjalne modele samochodów nie, ale można było winyle ściągnąć nieoryginalne, czyli, czyli naklejki na graficzne, jakieś na, na, na boki samochodów czy też na całe auta i były motywy, które bezpośrednio malowały auta w te, które były wykorzystane w szybkich i w ciekłych, czyli na przykład pomarańczowa, pomarańczowa Toyota Supra z człowiekiem jakimś tam strzelającym z łuku na boku. Tak? To do dziś mi w pamięci auto najbardziej rozpoznawalne chyba z całej serii tam zostało. Dobra, to tytuł o Need for Speedzie, możemy przejść do kolejnego tytułu. Ja tu jeszcze mam z tych tytułów, które tu, tu mamy na rozpisce, a które grałem, to na pewno będzie e, właśnie mieliśmy władcy pierścieni, to był jeszcze Harry Potter. Nie wiem, czy graliście w Harry'ego Pottera, graliście w jakąkolwiek część tego Harry'ego Pottera? Ja, kiedyś, kiedyś, kiedyś. No ja kiedyś to nie, wygrałem, A Ja, ja omijam, ani filmy omijam, i książki omijam. No tak. To, znaczy, myślę, że to książ Ksi nie, książek Ale... nie omijam, źle powiedziałem. Gry omijam. F książki całkiem jeszcze weszły, tak, no bo one się tak fajnie ukazywały. Yy, powiedzmy, powiedzmy, że miałem okazję tam je czytać w odpowiednich odstępach czasu akurat, więc to, to się dobrze składało, ale no filmy to moim zdaniem jest jednak trochę porażka, tak. a gry to jeszcze większa porażka. Yy, tak, więc właśnie chciałbym powiedzieć o grach. Słuchajcie, ja chyba grałem, już nie pamiętam tych tytułów, to, to były pierwsze. Yy, wyszedł pierwszy film, wyszła pierwsza gra. Chyba grałem w pierwszą grę, w drugą i ewentualnie jeszcze w trzecią. No słuchajcie, no no, gry były no, mocno na podstawie filmu mieliście tam, tam tą szkołę, uczyliście się tej magii mogliście grać w tego Quidditcha, chyba to się tak tak, tak, tak, tak dokładnie no więc w, to, w tą gierkę oczywiście walczyło się tam rzucały się te czary i tak dalej Żygam tęczą więc ogólnie to, to, to, gra była dosyć słaba była na podstawie filmu co, znaczy Coś tam sama prezentowała, jeszcze w tego Quidditcha tam w miarę się grało. E, może to nie było najgorsze, najgorsza adaptacja, ale no, taka w miarę ostro przeciętna. E, tak, ale chciałbym jeszcze do podobnego worka wrzucić wszystkie te gry na podstawie bajek dla dzieci. E, czyli z tego co pamiętam, to była gra Wally, -E, która była beznadziejna, była gra Cars, też na podstawie tej, tej bajki beznadziejna. Były jakieś potwory spółka to, to może było troszeczkę lepsze ale w gruncie rzeczy było beznadziejne więc dużo jest takich adaptacji takich właśnie bajek, bajek dla dzieci, głównie bajek dla, dla dzieci i są z tego, i szybko powstają tym filmy, dziwię się, że Frozen nie ma Prawda? no poczekaj, poczekaj no, no właśnie tak, gra Frozen już, już dawno powinna być, tak czy siak eee, a w ogóle dwu, dwójkę kręcą Frozen, więc może zrobią grę od razu E, więc tak sobie myślę, że, że dużo jest właśnie takich gier dla dzieci i one są dosyć słabe e, od razu wychodzą praktycznie z grą I, i to nie są zbyt dobre tytuły, wiem, że kiedyś wychodziło tego więcej, teraz akurat jest trochę tego mniej, e, dziwię się czemu tak jest e, no ale, ale te, gier, te gry na podstawie filmów są Coraz słabsze. E, chłopaki, czy możemy pomału zamknąć temat? Prawie. Rafał, Rafał masz coś ta, jeszcze? Dwa, dwa wątki chciałbym jeszcze poruszyć. Po pierwsze, takie. Aha, no dobra, dobra bo, bo tu nic pod, nie jest. No, no. Harry'ego Pottera. E, pierwsze by się wiązało właśnie też m.in. z ocenami na Metacriticu. Przede wszystkim do tych gier wyszło sporo, już pomijając nawet edycję LEGO czy Podkinekta wyszło ich całkiem sporo no ale jednak średnia ocen to jest zdecydowanie 38-43 i tak naprawdę wersje LEGO mają 77-79 więc widać od razu, że te, te standardowe produkcje wypadały dosyć słabo Natomiast, mi się od razu przypomniała, jako Harry Potterze powiedziałaś gra, która znów można powiedzieć, że jest dosyć dobrze, wykorzystaną inspiracją, mianowicie Sorcery. Przy czym Sorcery było bardzo jednak, przede wszystkim to było Exclusive chyba na PS3 i, i wszystkim tak, chodziło, no tak, no bo tak. chodziło o wykorzystanie MUWA, tak, czyli różdżki. I to było jedno z lepszych wykorzystanie, zastosowań różdżki, tak mowa do, do gier i ta gra miała przed chwilą, sprawdziłem, 70 parę 72, 73, już nie będę odświeżał, ale na pewno wyżej była niż Harry Potter, więc kolejny przykład tego, jak to licencja potrafi przytłumić czasem, nie wiem, zapał do wykonania dobrze swojej pracy tym, którzy tworzą tą grę. Chociaż kto wie, może ich tam po prostu ktoś z góry też ciśnie na to, że się na to nie zgadzają, a na to się zgadzają. Natomiast, yy, nie mogę się oprzeć czegoś, czemuś takiemu, już pomijając te, te, wszystkie gry, o których powiedzieliśmy, a niejako też nawiązując do tego, co teraz powiedziałeś, czyli o jakichś kreskówkach, że w czasach, kiedy najwięcej gier to były właśnie jakieś platformówki 2D, zarówno w rzucie z boku, jak i z góry, yy, czasy gdzieś tam Super Nintendo, bądź, bądź jakichś tam gierek PCtowych, Wtedy było też bardzo dużo gier na podstawie filmów i do dzisiaj wspominam Terminatora dwójkę, do dzisiaj wspominam Pogromców Duchów i Króla Lwa. No, mnóstwo mnóstwo o, króle, było gier. Był założę się, że zagrywaliście się w wiele z nich, założę się, że je dobrze wspominacie i założę się, że naprawdę te gry były po prostu w swoim czasie lepszymi Często tytułami niż to, co powiedzmy było wszystko nielicencjonowane. I tutaj nastąpiła pewna zmiana w momencie, kiedy weszliśmy w czasy nowożytnie i mamy już grafikę 3D i tak dalej. No bo już od czasów PSX-a niezbyt wiele takich gier pamiętam. Z PSX-a to chyba jedynie mógłbym o piątym elemencie powiedzieć, że było naprawdę dobrą grą na podstawie filmu. Eee, to myślę, że też każdy z was grał. Dobrze mówię, że to było no, na PSX-ie? Chyba tak. Ja nie, ja, ja, ja, ja nie pamiętam tytułu nie pamiętam, film był świetny a tak, tytułu no ty, nie pamiętam tak, wiesz? film był spoko. Ale wierzymy Ci, że graba. To no, dobra. Ja przynajmniej ją dobrze wspominam. No musiałbym na pewno zweryfikować to, czy dzisiaj też jest dobrze możliwa do, do dobrej oceny. Ale biorąc pod uwagę te starsze czasy, no to, to zgodzicie się ze mną, że było naprawdę wtedy y, mnóstwo gier, które, które, gdzieś tam z uwagi, że nie wiem, może więcej środków było w nie zainwestowanych, m, czy fajną grafiką, czy albo nie wiem, albo może to kwestia, że, że wtedy mieliśmy w ogóle okazję posłuchać, nie wiem, ośmiobitowej odtworzonej muzyczki, którą znaliśmy z filmu już wspomagała tak bardzo rozgrywkę i my to tak, nie wiem, inaczej odbieraliśmy co, co dzisiaj dla nas, powiedzmy, jest normą i nie robi na nikim wrażenia, no bo z tamtych czasów to mógłbym wymieniać i wymieniać tytuły, które były fajne a, a teraz to jest naprawdę problem No, myślę, że teraz, wiesz co <śmiech> mi się wydaje, że bardzo duży wpływ ma na to, że gry na podstawie filmów robią bardzo krótko, oni, oni mają dosyć mało mhm. mało okres czasu, żeby zrobić tą grę i teraz wiesz, są inne trochę wymagania niż wcześniej, tak, teraz, teraz te gry jednak robi się dłużej, są ładniejsze, wiadomo, jest więcej problemów z programowaniem takich gier i jest bardzo mało czasu, a jest duża konkurencja na rynku no i te gry nie mogą być od tak i każdą grę, którą masz średnio albo przeciętną, no to, no to od razu widzisz, tak, widzisz, że E, nie włożyli e, programiści zbyt dużo pracy w tej grze. Masz gry, oczywiście, które wychodzą co roku: FIFA, Assassiny i inne Call of Duty, ale jednak to, to, to jest setki osób, które robią każdy ten tytuł co roku. I, no, Krystian, ale ile czasu się kręci film? Wiesz. Przecież, jeżeli ktoś by zaplanował to. No, od też, razu też i, oczywiście, i wiedzą, tak, ale, ale to. dwa lata film, no to się dzielą scenariuszem, Aha. robią to od razu jakby z planem i, i spokojnie przez dwa lata też zrobią dobrą grę, tak? jeżeli to ktoś, ktoś dostanie, kto ma już jakieś tam narzędzia. Przecież to wiadomo, że nikt nie będzie od nowa silnika graficznego robił, tylko raczej yy, wykorzysta już istniejący i jazda. No, można, można by to było zrobić spokojnie w tym czasie. To nie jest wiesz serial, który jest kręcony tam nie wiem, dwa tygodnie, jeden odcinek. No tak, tylko że, ale to wiesz, to, to trzeba mieć też pomysł. Na ogół oni chcą robić, znaczy twórcy chcą robić coś takiego, że wiesz, no mają, mają filmów, mają mogą zrobić grę na podstawie filmu, więc dostają może nawet tych aktorów, nawet co, co byli w filmie, czy co będą w filmie i chcą coś z tego zrobić. No i na ta roz, rozgrywka zawsze jest w miarę prosta, w sensie, że nie wiem, na, no na przykład nie podaliśmy przykładu Enter the Matrix, teraz sobie przypomniałem. Eee, gra na podstawie Ma Matrixa, nawet chyba nie wiem, czy głosy paru aktorów nie było w nich. No co możesz, Jakbyś pomyślał sobie Matrix, oglądasz film, jaki to może być film, eee, gra w sensie, jaka to może być gra, taka jak film, więc robisz sobie jakiegoś Neo, który chodzi, który ma bullet time i tak dalej, strzela, więc, więc to, to są tego typu, to jest wszystko proste, to nad tym się nikt nie skupia, to po prostu to po prostu licencja ma sprzedać w Ja zawsze myślałem, i oni, że to Max Payne był grą wypuszczoną na podstawie Matrixa. No znaczy, w sensie no, zejście, z, nawiązani z nawiązaniami, to... jak mi patrzysz. Wziął, wziął ten, bullet time. No, tutaj, ale, ale... Przecież tam były mody ale... do tego, które pozwalały, żeby się tak. ściany rozsypywały. Pamiętam, że też planszę tą tą y, hall, tak, i walka w hallu z agentami, y, jakimiś tam policjantami, gdzie się wszystko rozsypywało. Ta najbardziej pamiętna scena z jedynki. To, to, to kolejny przykład, gdzie Ta... ktoś coś wziął i zrobił lepiej, wykorzystał ten pomysł niż licencja i, i, i zamówienie po prostu, wiecie, czegoś jak, nie wiem, precelka w piekarni. Tak, ja, ja tylko ci powiem, że po prostu jak twórcy kupią licencję danego filmu, to mają już to, to mogą nazwać sobie grę tak jak film, więc już mają jakąś sprzedaż. I robią po prostu po najmniejszej linii oporu, aby jak najwięcej z tego zarobić z tytułu, w którym wydaje mi się, i tak nie mają zbyt dużo czasu, albo albo zbyt, e, zbyt dobre studia, też nie robią e, tych gier. Więc to są raczej słabe studia, po prostu mają licencję, mają zrobić jak naj... na czas, na czas, bo to chodzi o czas, to musi wyjść w fil... przy filmie, to nie może wyjść później, bo będzie... bo będzie kicha i się źle sprzeda i po prostu robią i to, co wyjdzie, to robią. Tak. Z Matrixem tak, to mi się wydaje, tak że to była taka historia, przecież wiesz, nikt nie przewidywał takiego sukcesu tego filmu, prawda? No, umówmy się. I tak, ale gra wyszła, gra dużo wyszła później. dużo później, wyszła ale... Przy, przy, dwójce, przy no, dwójce. No dokładnie, wyszła. a Max Payne wyskoczył, e... znaczy, wyskoczył, no był dosyć e... szybko zrobiony, e... zanim wyszła druga część Matrixa, tak? Zanim wyszedł. Tylko, tęta. że akurat, akurat, powiem Ci, że Max Payne jest dosyć słabym, yy, znaczy, może, no, znaczy, wiem o co Ci chodzi, ale, ale pamiętaj, że masz też film Max Payne. Więc to też to no właśnie, no niby no. tak, no niby tak, ale jest filmie, inspiracja czy... tych, wiesz, tych rozwiązań, no każdy, tak, każdy, inspiracje, tak, Chodzi Każdemu, o jak mówisz, tak. wiesz, Max Poynton kojarzy od razu Matrixa i nie wierzę, że że, że że ktokolwiek nie grał, wiesz, nie kojarzył tej inspiracji, która, która była tam przedstawiona, a to, że wyszła gra, wiesz, ten Interdimax Matrix, Matrix, którą kiedyś odpaliłem i kompletnie nawet nie chciałem, nie wiem, czy demo, kompletnie mnie nie wciągnęła. Wiesz, bo, bo to chyba spojrzeli na to, kurczę, zobaczcie jaki hajs ściągnęli, bo wzięli nasz bullet time i tak dalej. Weźcie, zróbcie coś podobnego, chociaż im trochę zabierzmy. No, no tak. E, no ale z tego co wiem, to tam chyba nawet dwie części powstały, czy trzy nawet. Więc w miarę dobrze im się to sprzedało. E, dobra, e, chłopaki, ty będziesz zaraz, e, możesz Rafale zaraz to ładnie podsumować. Ja tylko jeszcze ci powiem o tej mafii, że e, jedynka i dwójka mafii sprzedało się około 4,3 milionach egzemplarzy. Bardzo podobnie było w Godfatherze jedynce i dwójce, jeżeli chodzi o gry, bo chciałeś dowiedzieć statystyki, z tym, że nie ma statystyk o PC-tach w Godfatherze jedynce i dwójce, więc prawdopodobnie podobnie sprzedał się lepiej niż. No, czyli licencja jednak robi swoje. No, no akurat w tym, A, chyba tak. w tym przypadku zrobiła. W tym przypadku zrobił, aczkolwiek no licencja genialnego filmu też, więc to też ma jakieś tam znaczenie. To nie był film, po prostu film jak, nie wiem, Terminator Salvation. Nie powiedziałem o nim i nie chcę o nim powiedzieć, bo film, jak i gra, była beznadziejna. Ludzie kopowali tego Terminatora tą grę tylko po to, żeby zrobić platynę, bo była e, banalna. Ale wiecie co, ja bym zagrał? Ja bym zagrał w Terminatora, ale gdyby ktoś zrobił z niego dobrego RTS-a. Dlatego, że ten świat jest dla mnie po prostu idealny do stworzenia strategii, gdzie. No w sobie, dwie... w tak, w tak. Wiecie, przypominam sobie cały czas niekonkretnie już tą, właśnie w Salvation przedstawioną, bo w zasadzie ona była przedstawiona w takim już po tym wybuchu, tą walkę. Tylko przypominam sobie ten świat, który był na tych, wiecie, urywkach i wspomnieniach z Terminatora dwójki. A, prawda? Gdzie, tak, to, tak, wiecie, tak. walka, jazda tych czołgów po tym zniszczonym świecie, po ciemku itd. i tak dalej. I... I taka właśnie walka dwóch frakcji, po prostu można by to było świetnie temat pociągnąć, kurczę. I wiecie, mnogość jednostek, która by tam była, zupełnie inne zastosowanie, z jednej strony moc, z drugiej strony spryt, no taki RTS by się sprzedał, no ale nie. Zróbmy strzelankę, no bo strzelanka jest... E, dobra, więc e, Rafale, myślę, że chyba wyczerpaliśmy temat. Znaczy, wyczerpaliśmy. Pewnie nie, wy, nie wyczerpaliśmy, bo trzeba było sobie przypomnieć, bo na pewno więcej tego jest. E, powiemy Wam, znaczy, e, zapowiedziałem, że rozpoczynamy właśnie taki cykl gier na podstawie filmów, na podstawie komiksów i filmy na podstawie gier, więc e, za tydzień sobie powiemy trochę o komiksach. No to co, słabe te adaptacje na ogół? Tak adaptacje, jest to, zdecydowanie. Prawda? Adaptacje filmów są beznadziejne i podejrzewam, że nawet y, rzadziej niż jedna na dziesięć pojawi się warta zagrania i, i warta wydania tych pieniędzy. Y, no pomijam kwestię, kiedy ktoś jest tam bardzo, bardzo, powiedzmy, fanem y, jakiejś tam serii i wszystko ołyknie, co jest jakby związane z tą licencją, bo coś takiego jest oczywiście usprawiedliwione chociaż nie do końca usprawiedliwia twórców żeby godzili się na to żeby wypuszczać size, tak? No bo trochę trochę tak nie powinno być bo trochę to jest brak szacunku powiedzmy do fanów w moim, moim odczuciu jednakże jednakże myślę, że będziemy mieli w przyszłych odcinkach trochę więcej do powiedzenia dobrych rzeczy, no bo na samą myśl już o adaptacjach powstałych na komiksach to wiem, że będzie mnóstwo dobrych tytułów i raczej no tak, raczej dobrze. na tym będziemy się skupiali, tak? Raczej, bo wiecie z czego mi się wydaje, że to wynika? już Już takie postaram się postawić tezę, że bardzo filmy są jednak masowym medium i, i ich jakby wiecie dystrybucja i, i jakby wartość licencji idzie naprawdę w ogromne tam miliony dolarów tak czy, czy nawet miliardy w określonych sytuacjach chociaż na szczęście gry Titanica nie mieliśmy chyba eee... przykład zmarnowanej licencji Oj, uważaj, to, bo, który... bo jeszcze może się pojawić Mo, może. No, tak sobie pomyślałem, że wywyszły chyba 3 czy 4 Titaniki nawet był Titanic 2, widziałem taki film tak Ale... Titanic 3D tak, tak, tak, natomiast to 3D to wiesz, ale była dwójka normalnie, w ogóle nigdy bym w to nie uwierzył. No ale właśnie to się dziwi. No i taką, taką, takie stawiam pytanie i taką stawiam tezę, którą postaramy się za tydzień rozwinąć, wyjaśnić, yy, że jeżeli komiksy są, przynajmniej do czasów, kiedy teraz nie ma tylu adaptacji filmowych zapowiedzianych, tylko te komiksy, komiksy typowe, yy, są jednak o wiele skromniejszym medium, tak, bardziej jest powiedzmy wąska grupa odbiorców i i z uwagi na to trzeba ją o wiele lepiej spenetrować, żeby na niej zarobić, tak, że stawiając na, na grę, która ma być oparta na komiksie, wiemy od razu, że tu nie będzie setek milionów fanów, tylko, czy tam nawet wręcz idącą w miliardy, tylko będzie no dziesięciokrotnie mniejsza ilość, załóżmy, tak, a chcemy wciąż sprzedać dobrze, więc musimy się bardziej postarać, no, tak mi się wydaje, że, że, że coś takiego można tu zaobserwować. Tak, więc o tym powiemy sobie już za tydzień, porozmawiamy właśnie sobie o takich grach, słuchajcie jeżeli macie jeszcze jakieś gry, filmy, gry na podstawie jakichś filmów, to powiedzcie ciekawego co wy na ten temat myślicie. Na podstawie komiksów to tak, na pewno... śmiało piszcie, to poruszymy te wątki, to... które, które nam Tak. Tak, właśnie. M może chcecie, żebyśmy coś poruszyli, bo na pewno za tydzień porozmawiamy sobie właśnie o tych komiksach i, i, i grach na, na, na ich podstawie. Dobra, myślę, że zam zamkniemy główny temat. E przejdziemy do tematów growych. Mamy dzisiaj... E Michał jest z nami, więc Michał coś ciekawego ostatnio ogrywał, więc co to, Michale, jest? E ogrywałem ostatnio Spy'a, grę Counter Spy, która ostatniego czasu była dostępna na e w usłudze PS Plus. E no, jest to taka platformówka trochę logiczna, e, widziana takie, w takie 2,5D, można tak to ująć, ponieważ normalnie poruszamy się prawo-lewo, ale momentami mamy takie fragmenty, że widzimy jakby za naszego agenta. E, jest to dość ciekawie wykonane, nie ukrywam. E, I i... No, gra w sumie, jakby nie patrzeć, jest, jest moim zdaniem bardzo fajna, aczkolwiek za krótka. Szczerze powiedziesz, Przynajmniej, przynajmniej tak, takie jest moje odczucie, ponieważ no to jest tak naprawdę indygna jedno posiedzenie. Tam, tam grafika jest dość ciekawa, bo ona chyba jest rysowana? Tak, tak? Jest, jest rysowana, taka dość komiksowa właśnie. Tu jest tak fabularnie, to wychodzi, że jesteśmy tam agentem jakiegoś wywiadu, praktycznie pracujemy na zlecenie i inwigilujemy dwie frakcje, Stanów Zjednoczonych i ZSRR. Fajnie jest to zrobione, że tak naprawdę w zależności od tego, gdzie akurat mamy misję, czyli albo w Stanach, albo właśnie w Rosji, są po pierwsze przeciwnicy nasi w różnych językach mówią, to jest, to jest fajnie zrobione. Cała otoczka jest też całkowicie inaczej, tam właśnie w Rosji, no to wiadomo, takie klimaty, klimaty właśnie bardzo takie radzieckie wszystko tak jak, tak jak my znamy z, z, z czasów jakby za tej żelaznej kurtyny i tak dalej natomiast w Stanach oczywiście no tak jak to w Stanach tak jak, tak jak znamy to z filmów, prawda moim zdaniem jest to ciekawe, ciekawe wizualnie zrobione, także dość, dość przyjemna gra Yy, oczywiście no, wiadomo, klimaty szpiegowskie, no to dużo składania się najlepiej każdą misję po cichu przejść aczkolwiek nie zawsze się da yy, także no moim zdaniem gra to uwagi yy, w szczególności, że no w tym momencie jest doścignięcie powiedzmy za darmo yy, w ramach tego abonamentu mm -hmm. e, tak, ja na pewno go sobie dociągnę, tak jak już rozmawiałem z Michałem wcześniej, przed odcinkiem ja mam akurat wite, bo można sobie to ściągnąć też na wite, więc ja sobie to pobiorę na wite i sobie ogram. Wydaje się faktycznie dosyć przyjemnym tytułem i sobie to sprawdzę. E, dobra, Michale, to dzięki Ci za to e, Rafale, co Ty masz ciekawego? Wiecie co, ja no, z uwagi na to, że, że wiem już, że szykuje mi się nowy zakup e, konsoli, bo niestety serwis nie podołał naprawie, więc e, znów... Ale, ale serwis może A, zareklamujemy ten zareklamujemy. serwis w naszym o, niestety, nie, ale to, <śmiech> jest, to Warto by zareklamować naprawdę warszawski serwis na Marszałkowskiej e, ponieważ po tygodniu jak się nie odezwali i obiecali w tydzień się odezwać to wiesz po dwóch tygodniach sam do nich zadzwoniłem wciąż nic nie było wiadomo po czterech tygodniach zadzwoniłem obejrzeli się, że no jednak nie da się naprawić mogę sobie odebrać konsolę, więc trochę ta komunikacja nie, nie przebiegła tak jak y, powinna, no myślę, że trochę za długi czas oczekiwania e, na pewno już bym tam ze sprzętem nie wrócił następnym Coś będzie trzeba wybrać. Natomiast to, to tylko mówię tak tytułem wstępu, bo po prostu posiliłem się sprzętem kolegi, pojechałem do kolegi i sobie u niego coś obrałem. A ograłem a sobie, słuchajcie, gierkę sprzed co prawda dwóch lat, natomiast bardzo bardzo fajną, e, również opartą na licencji, na licencji w zasadzie e, związanej chyba najbardziej z Kenem Blokiem i, i różnymi wygłupami na, e, na zamkniętych jakichś tam placach pokazowych, drogach. Mianowicie chodzi o e, Dirt Showdown, to jest gra z e, czerwca 2020, bodajże 12 roku czy 13 nie, nie 12 no to już no 2,5 roku Słuchajcie, no teraz gra nie ma dużych wymagań i ceny na pewno też nie ma dużej. nie wiem, nie chce mi się sprawdzać za ile jest do wyrywania. Na pewno jest w stanie pięknie chodzić w 60 fpsach i wcale nie ma kiepskiej grafiki, dlatego że dosyć są nieduże plansze, nawet jak ktoś nie ma powiedzmy sprzętu mega, mega gdzieś tam z najwyższej półki, więc warto czasem się za tymi tytułami rozejrzeć trochę trochę starszymi, które gdzieś tam ominęliście to jest słuchajcie na pewno wyścigi tylko, że z dużym wykorzystaniem pierwiastka zarówno zarówno flatouta jak i pierwiastka różnego rodzaju RAM ramrejsów gdzie, gdzie po prostu chodzi trochę o rozwałkę na sali ale również i wykorzystanie właśnie e, jazdy popisowej, tak? czyli driftowania e, zarówno na punkty, jak i na pokaz, tak jak to robi Ken Block w Gimhanie, którą w sumie pewnie wiele osób oglądało i, i, i się jarało, że, że to całkiem fajnie wychodzi. No powiem wam szczerze, że nie jest wcale trudno w tej grze pobawić się tak jak on i również e, zrobić dobre dobre jakby sceny. E, Powiem szczerze, że na początku jak to odpaliłem, wziąłem sobie jakąś, bo kolega już miał Savey, jakby porobione, więc wziąłem sobie dosyć jakąś tam dobrą, szybką furę, wyjechałem na placyk na jakieś tam zamknięte doki i kompletnie nie, nic mi nie wychodziło, kompletnie nie byłem w stanie, wiecie, zrobić ani jednego jakiegoś fajnego poślizgu, tak żeby, wiecie, gdzieś yy, blisko się zamknąć jakieś ściany, czy jakiegoś słupka, czy gdzieś przejechać, był problem. Po czym się zorientowałem po chwili, że Boże, przecież ja nigdy nie jeździłem na kamerze, wiecie, za zderzaka samochodu no bo tak się, nie tak się nie powinno grać w wyścigi no no ta tak, tak, nie znaczy, ja tak wychodzę z założenia, że nie, ja tak o co ci chodzi? Ja wychodzę z założenia, że tak w wyścigi grają gracze i tak też grałem kiedyś, dawno temu jeszcze choćby w ten Tworspeed dzisiaj wspominane e też w ten sposób grałem natomiast od e czasu kiedy jestem już kierowcą i kiedy inaczej się postrzega jazdę autem a jeszcze zwłaszcza jak się nią trochę interesuje e bardziej ponad tam przemieszczanie z punktu A do B Да. <laughs> To już nie potrafię. To musi być kamera z maski, ewentualnie z kokpitu, i, i, i wtedy dopiero jestem w stanie wyczuć, co, co ten samochód zrobi, jak on się prowadzi, gdzie, gdzie pojedzie, i wiecie, wyczuć jakąś tam kontrę itd. i tak dalej. To wcale bez jakichś tam, nawet na klawiaturze. Nawet na klawiaturze, nawet jak nie ma jakichś tam sygnałów dodatkowych bodźców z wibracji, czy, czy gałki analogowej, czy kierownicy z force feedbackiem, ale musi być ta kamera ze zderzaka. To, to jest dla mnie podstawa, i wtedy naprawdę wychodziło to świetnie, dawało, dawało frajdę, piękne boki wychodziły, piękna zabawa, jakieś tam punkty, zliczanie oczywiście jest podstawą do tego. Eee, przy takiej jeździe pokazowej, potem całkiem przyjemne e, powtórki. No Grafika powiedzmy, że to nie jest poziom dzisiejszego Drive Club'a, czy, czy, czy, czy chociażby Gran Turismo, no ale na pewno na pewno nie razi w oczy i można spokojnie w to pograć. W cenie, jaką dzisiaj za tą grę jest tam wymagana, to, to na pewno będzie miłą odskocznią. A szczególnie zwracam na to uwagę, że gra jest takim przyjemnym, wiecie, zabijaczem czasu, który nie wymaga od Was dużego zaangażowania czasu, tak? Czyli możecie ją sobie po prostu w wolnych... 30-40 minutach odpalić, pojeździć, powygłupiać się trochę, czy tam zrobić jakieś wyścigi, spokojnie iść dalej, zamknąć. Więc na pewno pod tym kątem polecam. Tym bardziej, że, że na PC tak troszeczkę z tymi ścigawkami jest w ostatnim czasie słabo. Dokładnie. Tym bardziej, że je, znowu projekt Cars przesunięte zostało na. I kolejny miesiąc, no, no, na początek kwietnia, już miał no teraz Można się było spodziewać, ale nie wolno tego hejtować. <str> nie wolno tego hejtować. Wolisz, żeby była sytuacja jak z Driftclawem? Nie. No, no, albo no, no nie, może nie, nie. na przykład tak jak z Unity, no, albo tak jak z Albo z The Crew. No, no, no. No, no, no to, to, to, to słuchaj, no, z z złego, lepiej niech sobie chłopaki to przesuwają. Akurat teraz jest to drugi kwiecień. Zobaczymy, czy faktycznie. No to nie jest ten dużo, ten wiesz. Przesunęli od kiedy? Przecież była chyba na marzec ta premiera zapowiedziana, prawda? No tak, to wiesz, tak, no to tak, te tak. dwa, trzy tygodnie to jest naprawdę, wiesz, kwestia dopięcia pacza jakiegoś, tak? Do, do głównej. Wiesz, gdyby to było pół roku przesunięcie, tak? To wiesz, to można, można by tam kombinować, że nie wiadomo, czy za pół roku znowu nie zrobią jakiejś tam afery, ale wiesz, w dzisiejszych czasach to może by wynikać nawet z problemu jakiegoś na, na linii produkcyjnej, nie? Tak, dobra, więc tak jak słyszeliście Rafał Wam, wam to poleca słuchajcie, mamy mało czasu Japan Festu oczywiście nie ma, bo nie ma Jacka słuchajcie, jeden film sobie weźmiemy coś wspólnie oglądaliśmy? Godzilla. Oglądałeś się Michale Godzillę? Nie, nie oglądałem, oglądałem Big Six Obejrzałeś w końcu Rafa Big Six? Nie, nie obejrzałem. No. A czy big, znaczy inaczej, czy Big Six chodzi o to... O, to o, o, tą bajkę, tak, o tą bajkę, O tą bajkę, to będzie, to jest Big Hero Six, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, bo to jest, to jest rozpiska, to jest wszystko na, na, na wiesz. E, czyli nie oglądaliśmy nic wspólnie. E, dobra, to w takim razie weźmiemy sobie Godzilla. Więc ty michale teraz posłuchasz. No dobrze, to sobie posłucham. Okay. Więc, no słuchajcie, no ja obejrzałem Godzilla, bodajże w tym tygodniu, w tym tygodniu, tak, w tym tygodniu, w, tym tygodniu, w zeszłym, już, już nawet nie pamiętam. Słuchajcie, no jakiś czas temu, jakby jakiś czas temu, 15 lat temu, była ta nowa, nowa, nowa stara Godzilla w kinach. Ona była dosyć fajna. E, mi, mi się bardzo podobał ten tytuł. To była dobra mi się Godzilla. też podobała, wiesz, bo kurczę, jest straszny hejt na tamtą godzinę. Niesamowity wręcz, dlatego, że, że oceny, które. dalej tą Strasznie... tą to, to tak z w, w Nowym Jorku, no, ale... to, to w Nowym Jorku to była. Tą, w Nowym Jorku. A, no, ona Ta, ta amerykańska taka, nie? Tak, amerykańska. Ona była fajna, no, no... dynamiczna. Tak. Powiem wam szczerze, że to jest kolejny przykład, gdzie książka na podstawie filmu zrobiona, bo też przeczytałem tą godzilę. Kurczę, i nawet przeczytanie jej, zwłaszcza przeczytanie jej po obejrzeniu filmu, dawało naprawdę fajną rozrywkę z tego, yy, dodatkową jakby rozrywkę z tego tytułu, bo ja jestem wielkim fanem Godzilly. Yy, i, I książka była naprawdę fajnie, tak jak w przypadku tego Rambo podkręcała pewne pewne elementy, tak, na które nie można było zwrócić normalnie przy filmie uwagi, no bo, bo one były tam za szybko pociągnięte. E, powiem więcej, nawet była bardzo fajna kreskówka, którą oglądałem. E, wykorzystywała ona motyw tego jajka, które, e, które się tam pojawiało. Bo na końcu filmu, tak, tej godziny amerykańskiej było jajko jedno, które ocalało po, po tej całej finalnej akcji, której nie będę nikomu spoilerował, jakby nie było ktoś mógł nie oglądać. Mm -hmm. eee, tak, tak. To jajeczko zostało i gdzieś tam był motyw wykorzystany, że to jajeczko ten główny doktor znalazł, opiekował się, wykluł sobie swoją godzillę i ona wtedy była takim trochę jego pieskiem na zawołanie, że go zawsze broniła, jak oni ratowali świat, czy jakimś tam walczyli z przestępcami. I Jakkolwiek by to nie brzmiało naciąganie, to była fajna kreskówka. Kurczę, aż muszę gdzieś poszukać sobie w internecie. Ale, ale wracając <śmiech> do tej, która jest teraz... Wcale nie uważam, żeby ona była lepsza. Wcale nie powiem, żeby ona mi się bardziej podobała. E... Bardziej na pewno jest japońska, zdecydowanie. Bardziej jest tak, To, to, to, to, to, to trochę czuć, że e... jest japońska. Czuć, że jest japońska. I nie do końca mi się podoba kreacja samego potwora. Od tego może zacznijmy, bo to chyba po to na ten film się idzie, żeby zobaczyć tego potwora, a nie na jakąś tam stronę fabularną. Mm, tak, y znaczy... Y znaczy, powiem Ci szczerze, że... Znaczy, ja akurat trochę inaczej na no to patrzę. W tej starszej Godzilli, potwór mi się bardzo podobał. W tej wydaje mi się, że nie jest aż tak zły. Ale ale w tej po, w poprzedniej faktycznie e, był moim zdaniem też lepszy. Znaczy, przede wszystkim e, no jest tutaj na plus taki... ogrom jego, prawda? Rozmiar... Jest, o Jezu, jest tak, tak, ogromny jest, jest. ogromny Jest i... i... Tak, i, o, i tego efektu akurat y, nie przypominam sobie, żeby nie, wcześniej. Był, on wcześniej on był tak, taki, ta, że on jak... był jak szczur, który potrafił się wpiąć, bo on jeszcze miał takie dosyć dłuższe tak. te łapy chwytne. Czy znaczy w ogóle Godzilla ma. Y, te przednie kończyny zdecydowanie dłuższe niż y, tyranozaur, więc nie można jej pomylić na pewno. Y, natomiast tamta potrafiła się wspiąć na budynek, tak? I budynek był w stanie wytrzymać, a ta jest większa niż jakikolwiek budynek i ten ogrom naprawdę widać w tym filmie i to jest niesamowity plus. Ale jak ja... Z... Tak. no Ja tylko ja, chcę powiedzieć, co ja, mnie Ja, chciałem, ja tylko... Nie, nie. Ja chciałem tylko powiedzieć to, że, że tutaj nawet fajnie fajnie to wygląda, bo poza tym, że film jest stosunkowo słaby, to efekty ma niezłe. I nawet jak ta godzina wychodzi z wody, to normalnie jak fala tsunami. Ludzie muszą uciekać, bo zaraz będzie, będą zalani, bo godzina wychodzi ogóle z wody. W te płyty kostne, jakie ma nie na plecach, te, te, te płyty kostne i ten charakterystyczny znak rozpoznawczy tak, jest, tak, jest tak. niesamowity, Eee, nie, sam potwór robi wrażenie na pewno jest dobrze zrobiony chociaż parę szczegółów można by poprawić bo eee, pomimo, że w oryginalnych japońskich wersjach było tak zrobione eee, mianowicie zwróćcie uwa zwróć uwagę na nogi tego potwora mianowicie na jego nie wiem, stopy tego nie można nazwać stopami, bo wygląda po prostu jak słoniowa noga on ma właśnie mam takie pytanie odnośnie wyglądu no. tego bo w tej amerykańskiej wersji to no tak typowo polecieli sobie po bandzie. Nie w ogóle bez nawiązań do do tych starych nie, no to był Jurassic to Park tak bardziej sumie... tylko, tylko agresywny no, bardziej. Tak, Właśnie. Tak, Park ale pysk miał no? fajny nie, taki ale... ten ostry zakończony ten pysk był inny zrobili charakterystyczną różnicę od y, typowego tyranozaura y, zrobili te dłuższe przednie łapy i można było wyczuć różnicę tak? więc to ta kreacja nie była do końca zła ale ona była przede wszystkim zwinna ona miała te tylne łapy takie jak, jak mają wszystkie gady a nie zapominajmy, że to jest tak, jednak... Tak, tak, ale um, ja właśnie, ja właśnie tak. mam pytanie odnośnie tej, tej no. nowej, skoro oglądaliście to... Ona właśnie wygląda tak jak te klasyki, nie? Te tak, to wygląda no, tej klasyki, tak, Tak, wygląda te klasyki, bardzo jest inspirowana i to w pozytywnym yy, znaczeniu. Jest ogromna, ma stosunkowo niewielki pysk w porównaniu do rozmiaru całego ciała, bo, bo naprawdę jest ogromna I, i to jak ona jest ogromna to po prostu potrafi nie wiem, ja do dzisiaj nie mogę jakby wyjść z podziwu jak oni to pięknie ujęli choćby zwłaszcza na tych scenach w San Francisco kiedy to już było w drugiej części filmu ale wciąż nie mogę po prostu wyjść z tego jak oni zrobili te słoniowe kopyta czy, czy, czy, czy nogi bo tak było wiecie w tych oryginalnych tylko wtedy siedział tam człowiek przebrany no i musieli to jakoś tak zrobić nie? A, a teraz no jednak można było to rozwiązać inaczej, chociaż z drugiej strony cienkie nóżki, by trochę do tej masy ciała też mogły nie pasować, ale, ale nie do końca mi się to podobało. Ja, ja tylko podam ze swojej strony, że no, to film był dla mnie taki stosunkowo przeciętny, no myślałem, że jednak, że będzie lepszy, Powiem Ci, Rafale, że mi się trochę dłużył, tak pół godzinki mniej, w ogóle strasznie wkurza mnie teraz, że wszystkie filmy muszą mieć dwie godziny. Zobaczcie, że wszystkie te produkcje mają po dwie godziny i czasami jest to zrozumiałe, ale, ale czasami mnie to wkurza, że każdy film to jest minimum dwie godziny. Tak, a Transformersy I... oglądałeś? Słucham? A Transformersy oglądałeś? w kinie byłem, a akurat wysiedziałem i akurat mi się podobały, akurat tutaj no niestety ten, ale faktycznie dwie godziny. pół godziny hejtuję Grimlocka, Nie, czy nawet Grimlocka. Dwie zawsze przy każdej okazji <laughs> tak więc słuchajcie, no pół godzinki wcześniej, tym bardziej, że wiadomo, że chodzi o finał, jak będzie te starcie, powiem Ci, że poza tym, że trochę mi się nudziło ten główny bohater, ten młody bon. saper bodajże on był, on był taki na siłę, w sumie mogłoby go też nie być, no ale kogoś musieli wstawić, miał, miał bardzo słaby wątek w ogóle w całym w tym filmie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że podobał mi się przeciwnik Godzilli. To, to, to było stosunkowo. To był bardzo fajny przeciwnik, a dokładnie dwóch. Co, Rafała ty myślisz? W ogóle było dosyć dobrze to zgrane wiesz, w kwestii jakiegoś tam pomysłu, tak? Kim były te, te potwory, z którymi ona walczyła, z czego to wynikało, jakieś tam były odniesienia, że, że to jakiś tam jest porządek w ogóle świata, tak? Że, że, że Gojira jest tym jakby największym z potworów, który ma zachowywać ten porządek i go pilnować, to mi się podobało akurat w tym to ujęcie. I kurczę, gdyby to był w ogóle ten wątek fabularny jako główny, że, że opowiadałby o tym yy, o tym potworze i o ich walkach, to byłby świetny film, bo ten film tak naprawdę właśnie opowiada o tym yy, bohaterze, który tam jeździ, coś próbuje uratować, tu swoją rodzinę, tu swojego ojca, tu coś jeszcze, gdzieś tam wracają, coś odnajdują, to, to, to jest takie trochę, kurde, bez sensu, no niepotrzebnie zrobione. No. Jakby się nie skupiali na bohaterach, a na, yy, na walkach potworów, w sensie na, na tym wątku, to mogłoby być z tego ciekawe, bo każdy film teraz jest kwestią aktorów i tak dalej. Kurczę, przecież to, to oni są, nie są tam w ogóle potrzebni przy takich filmach. Tak, tak, tak. Dokładnie o tym samym myślę. No więc słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli macie trochę więcej czasu i faktycznie nie ma nic ciekawszego, to możecie sobie odpalić tą Godzilla, aczkolwiek... Myślę, że sporo osób może się też na nim nudzić, Fani, fanom chyba nie, nie trzeba... Nie, fanom nie trzeba, bo chyba, oni już obejrzeli, polecam. a jak ktoś nie jest tak, fanem, tak. To, to może się odbić i tu jednak jest taka... Może się odbić i Michale, może się odbić, więc to nie, jeżeli, o, jeżeli ci się podobało ta starsza Godzilla, to ten myślę, że możesz dać szansę i powinno być całkiem w porządku. Ja oczywiście chyba jestem trochę za młody na starszego Godzilla, także... Może, aha, może być aha. ciężko. Znaczy, znaczy, wiesz co, bo, bo teraz e, patrzyłem, kiedy wyszła ta, ta Godzilla, o której mówimy w 90 uzmem, więc to jest rok ma Matrixa, dajmy na to, więc... Znaczy, nie, znaczy... Matrixa oglądałem, tą, tą amerykańską Godzillę też oglądałem. No, to więc jeżeli, jeżeli tak w miarę ci się podobało, to ewentualnie możesz obejrzeć tą i powinno być, powinno być ten sam poziom, czyli bez szału. Tam w miarę taki... W miarę film na niedzielne wieczory deszczowe. Nie Spoko, ma co mo, mo, mo, Może, może zobaczę. No ale, ale bez żadnych. Nie brakowało mnie w porównaniu do tego e, or, oryginalnej w sensie tej amerykańskiej godzili. No, nie oryginalnej, przepraszam. E, tylko właśnie ty z 98 roku. Ona była bardziej amerykańska i dało się to też odczuć po humorze, który tam był ujęty, no bo yy, w ogóle wrzucenie do tego filmu, wiesz, francuskiej jakiejś tam wywiadu z Jeanem Renona na czele, yy, tego kamerzysty, który, który tam jakimiś sypał śmiesznymi sytuacjami, dowcipami, tam było bardzo dużo takich elementów, które dawały, dawały też takiego fajnego humoru yy, przy tej całej produkcji i to, to się sprawdzało, a tutaj tego nie ma. Więc, więc ta fabuła się robi no tak. taka, no, wiecie, płytka inna. Tutaj, tutaj, tutaj w ogóle cała, cała historia jest w Japonii, w Tokio, prawda, i tak dalej, więc to, to są raczej te okolice japońskie, więc to jest taka bardziej... Nie, no finał jest no, San Francisco, nie? A, a. No tak, tak, no sam finał tak, ale praktycznie połowa filmu dzieje się jednak tutaj. Więc no, nawiązania są dosyć spore, więc słuchajcie, no, jeżeli chcecie, to oglądajcie, ale to na własne ryzyko. Ja tylko powiem z ciekawości to już na koniec, że dwójka wyjdzie w 2018 roku, została zapowiedziana. E, dobra, słuchajcie, i, i na koniec oczywiście będziemy hejtować. Mieliśmy hejtować Battlefielda, ale zobaczyłem coś ciekawszego. Zresztą chłopaki już też widzieli. E, słuchajcie, wyciekła, oficjalna, z tego co już czytam, tutaj to oficjalny screen z Wiedźmina 3 na PS4 i na Xbox One. Oczywiście wrzucę Wam pod odcinkiem. Eee, no, Michale, co o tym myślisz? Co myślisz o tym? Znaczy skriwa? ja ogólnie w sumie tak jak mam Ci szczerze powiedzieć. Tak, szczerze. To jest, szczerze? To jest, to jest praktycznie screen jeden do jednego z praktycznie już z full wersji tak tak tak no wiem no. szczerze mam to gdzieś bo mnie nie interesuje w ogóle Aha. A -ha. A -ha. Dzięki, dzięki. nie dzięki. ma za co ale tak, nie, ale tak... tak patrząc po po, tych, po tym hejpie który zrobili yy, w czasie pokazów wow jakie to nie będzie wyglądać a teraz taki jest zjazd to naprawdę to jest coś, coś coś nie halo, coś nie halo jak z tym, jak z Destiny <głos> coś nie halo, tak e, tak e, słuchajcie ja mam jeszcze tutaj informację, że e, że akurat ta trawa i roślinność e, jest słaba na wszystkich platformach, więc nawet na peceta, na pececie i tutaj ktoś, kto e, testował tą grę i widział ją faktycznie e, pisze, że quest i zapowiada się spoko nawet bardzo ale grafika i animacja leżą na całej linii i właśnie to jest ten problem w którym który właśnie ta, tak myślałem że będzie że nie dadzą chłopaki rady z no z animacją to w ogóle z animacją myślałem że sobie poradzą bo jednak animacja to animacja ale że z grafiką, że grafika tak zjedzie że to szok to akurat jest screen na Xboxie z, z, z Xboxa One to możecie sobie zobaczyć drodzy słuchacze no ale jest, nie jest, jest szansa że na, na PS4 może być lepiej no to ewentualnie z rozdziałką. Nie wiem jaka tu jest rozdziałka tego. Ale tu nie tego. chodzi o rozdziałkę, tu e... chodzi w ogóle o inne kwestie. Ta gra nie wygląda na tym screenie kompletnie jakby to była gra na nowe generacje konsol, tak umówmy się szczerze. No nie nie, nie, nie, nie, nie pokazuje tu nic nowego. No weźmy to zestawmy choćby, nie wiem, z Metal Gearem, którego de facto już rozgrywka była puszczona i wiemy, że od strony graficznej nie zmieni się nawet z Ground Zero, tak? Zbyt wiele będą po prostu inne typy, jakby lokacji, więc więc na pewno więcej będzie można zobaczyć. No to wygląda bez porównania lepiej, tak? A tutaj jest to trochę, trochę jednak, no. Znaczy, ja wierzę, że i tak w ruchu trochę to będzie lepiej. Nie, no na pewno tutaj w ruchu statyczny obraz wiesz, nie jest w stanie oddać tego, co y, gra świateł, która uważam, że będzie jednak całkiem ciekawa i ewentualnie ruszająca się ta trawa pokaże, ale, ale myślę, że to i tak nie do końca może być to. Ale dosyć, zobaczcie, y, daleki jest obszar widzenia, tak? Nie wygląda to, jakby tam coś było. Jest, jest, tak, tak, tak. Znaczy, w, w ogóle ten, ten dalszy plan jest stosunkowo ładny i to wygląda całkiem przyzwoicie. Tak powiem. No ale niestety tutaj okolica okolica Geralda obok to, to tak trochę słabo to wygląda. No ja jestem ciekaw faktycznie jak to będzie jak to będzie wyglądało w ogóle. No cóż, powiem Wam tylko, że gra już w styczniu została zrobiona. Teraz cały czas walcząc z optymalizacją. Mamy marzec, gra jest zapowiedziana na maj, więc już zaraz. No i, i średnio. Powiem Wam, chłopaki, że no, no, zobaczymy. No wiadomo, że nie samą grafiką człowiek żyje. Zobaczymy, ile będzie postaci na ekranie też. Zobaczymy te lokacje takie bardziej otwarte, bo tu jednak nie jest to aż tak do końca otwarty teren. No, Zwróciliście no, uwagę, że, że tam jest coś w ogóle, zarówno jak ten wóz jest przewrócony, to tam jakaś trawa przez koło się przebija w sposób tak, bardzo w A dodatkowo chyba z tej beczki, która spadła się rozlało jakieś wino przy, przy lewej ręce. Ja, by, i, bo to wyglądało... ja myślałem, że to krew jest w ogóle. Ja, ale, ja też ale myślałem, myślę, że to krew. Na wino. I to, to ale, powinno tak, być rozlane to, to wino, na wino ziemi. Jeżeli tak wygląda wino rozlane na ziemi, to, to też nie jest dobrze. Bo to jest w ogóle jak namalowane w photoshopie. No tak. No ja, czy, jak jak na podłodze. Po no, dokładnie, nazwa. bez żadnego takiego, wiecie, nie, nie, to średnio, średnio, znaczy ja, ja tylko chciałbym jeszcze powiedzieć, że, że cienie mi się w miarę podobają, nie ma tych ząbków, e, które zawsze wkurzają w takich... Tak, o, ale te krzaki kurde, no wiesz, to jest... zobacz, zobacz sobie, jak mm. GTA 5 wychodziło, to kurczę, wiesz, przypomnij sobie co było jak, jak nie wiem, tam postać wychodziła z wody i zostawiała po klapkach mokrych ślady, wiesz, wody które się pięknie odbijały gdzieś tam w tej, tej posadce tak, od słoneczka to robiło wrażenie, a tutaj kurczę mamy jakąś czerwoną plamę na ziemi no, no tak no to nie e, bardzo tak, nie bardzo, no słuchajcie no, tytuł będzie już za dwa miesiące nie zmieni się graficznie na pewno, oni to tylko optymalizują więc tak będzie wyglądał Wiedźmin no cóż, do, dobrze, niedobrze, miejmy nadzieję, że gameplay się obroni. Jedno jestem w stanie zrozumieć e... na pewno, bo biorąc pod uwagę jaką formę, formę grafiki ma taka sceneria, no zwróćcie uwagę, że trudniej jest zrobić taką grafikę. Znaczy, trudniej jest z taką, taką kurczę, chodzi mi o to, że w momencie, jak macie miasto, tak, no to tam macie, wiecie, chodniki, jakieś powtarzalne elementy, tak, które dosyć łatwo jest zaprojektować w taki sposób, żeby one nie wyglądały nienaturalnie. Tutaj jednak każdy jakiś krzak musi się różnić od drugiego, żeby nie było efektu bardzo, bardzo jakiegoś takiego, wiecie, że ciągle idziecie nie, przez no, to tak, samo, tak, tak? tak. więc kopa też. Na, na to myślę, ale że to poszło tak. dużo pracy, bo ja tutaj nie dostrzegam jakichś powtarzalności elementów jednak, nawet mocno ich szukając, ale to wcale nie znaczy, mhm. że musiało być dobrze zrobione, tylko że o wiele więcej modeli różnych powiedzmy musiało być zastosowanych tak, do tego i to może dlatego obciążać na przykład ten silnik no ja, ja powiem Ci szczerze, że nie mogę się doczekać tego e, jak zobaczę ten trzy razy większy świat niż w Skyrimie bo to jest w ogóle dla mnie hardkorowa opcja, no ale zobaczymy jeżeli mówią, że tak będzie, no to zobaczymy e, dobra chłopaki, to tyle jeżeli chodzi o hejtowanie Wiedźmina i CD Projekt Red mało czasu chłopaki macie, więc sprężczycie się e, słuchajcie, no myślę, że możemy kończyć ten 25 odcinek Standardowo zapraszamy Was na bezimienny.pl i na padportal.pl, to są nasze dwie strony, które co odcinek polecamy, jak coś to piszcie nam informacje na maila, wszystkie linki też tutaj pod odcinkiem będziecie mieli, więc sobie możecie zobaczyć tego screena i, i niektóre rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, wiecie co mamy za tydzień, więc, więc serdecznie Was zapraszamy na kolejny odcinek. Ja jeszcze tylko jedną rzecz Wam powiem, ponieważ swego czasu pisałem pozdrowienia i Igor, Igor oczywiście zamieścił pozdrowienia, a o nich zapomniałem powiedzieć, więc teraz jest taka szansa i powiem Wam o pozdrowieniach właśnie od Igora, więc słuchajcie, Igor pisze, że pozdrawia Michała Wierzbickiego za, za to, że stworzył po, pogradajmy. Więc nie ten Michał, ale jakiś Wierzbicki stworzy pogradajmy. Ej, no nie więc... jakiś, wypraszam sobie, nie jakiś, to jest mój do, bardzo dobry znajomy, który w tym mieszka w Krakowie, także to nie Aha. jakiś tam. Aha, czyli, czyli wszystko zostaje w domu i wiesz, kto to jest. Tak, wiem, kto to jest i też go w sumie pozdrawiam w takim razie. Aha, dobra, więc pozdrawiam Michała Wierzbickiego. Dzięki za pogradajmy. I tyle, słuchajcie, i tyle, jeśli, jeśli chodzi o ten 25 odcinek ze mną był ze mną byłem oczywiście ja czyli Krystian, czyli był ze mną Dziękuję, Rafał też dobranoc. i gościnnie był dzisiaj Michał dzięki wszystkim, na razie a my standardowo słyszymy się już za tydzień trzymajcie się, cześć